obiektywny podcast sportowy. A Który to jest odcinek? To jest numerek. No zważywszy, że ma zamiar wrzucić dwa na raz, to nie wiemy. To będzie 107 po... odcinek. Druga połówka szóstego. Serdecznie Odcinek dla świnek. Tak. No może 106 bis. 106 bis. bis. Szósty, Second Edition. Drugi odcinek mistrzostw, mistrzostw Świata. świata. Ta, drugi odcinek mistrzostw, mistrzostw Świata. Dobrze, proszę, niech Czemek wyjaśni odcinku. zawiłości Wyda, tego, i, że, i dy, że podcast jest, a go nie płycie. ma. Witamy serdecznych słuchaczy w 107 odcinku no 10, 10, 10, subiektywnego 106. podcastu sportowego. To znaczy to jest bardzo skomplikowana sytuacja, ponieważ nie mamy czasu na nic, jesteśmy zarobieni. E, to z... jest, to jest. Z... nie <śmiech> pracują, inni są zarobieni. No, no. Spodem, w weekend pracowałeś, <śmiech> no. ale nie jestem zarobiony. <śmiech> Redaktora <Jeszcze> Zawadę <śmiech> proszę o mówienie do mikrofonu. Ci nigdy nie, mogę, nie nauczysz. bo jakiś statyw jest gówniany. No. Przepraszam za słowo. No, mamy nowy statyw i my mówimy do samowara. Jest, nie wiemy, jak on będzie brzmiał ten samowar. Tak, dobra. Statyw ale... jest z dlatego jest no, samowara Ale, też, ale, ale wygląd też ma taki. Wyglądasz taki... ma Trochę wygląd. ma Dostaliśmy mikrofon, który jest no, normalnym mikrofonem kupionym w sklepie, ma ręcznie charakterystykę wypisaną. To jest odjazd. To jest, to jest coś, od coś tak, oczy niebieskie. Tak. Jest i matułów. Mikrofon, który mamy jest to y, naprawdę y, kultowy Wszystkie zawiłości dotyczące mikroświata. świata. Znakomita tak. historia Teraz zrobimy podcast techniczny o naszym sprzęcie do końca. Już. Kultowy rosyjski a. mikrofon, jak on się nazywa? Octava. Octava MK319. Właśnie. To jest to, do czego my mówimy tu w dwójkę. My nie. Jeszcze wczoraj był w Konstancinie Jeziornej, a dziś już w Warszawie. Tak. Ha, a a, a dwa, dwa dni temu w Kielce. A, koledzy, a trzy dni temu w Tule. W tule. Tak. A koledzy, w tule. A koledzy tule. mówią do Marszala. Generale marszalu. No co z tymi podcastami, no bo, bo, bo już jeden no bo był czasu, nagrany, Chodzi o to, że nagraliśmy. czasu nie było, i ten, i w międzyczasie przeleciała cała pierwsza runda. Tak, tłumaczyć się, grupowych. tłumaczyć się słuchaczom nie będziemy, bo... tylko informujemy. Że, że w tej chwili za chwilę słuchacze będą mieli okazję posłuchać odcinka, który powinien być tydzień temu, a zaraz jak ten odcinek się skończy, to my wtedy znowu wchodzimy i już zaczynamy na żywo. I tak, tak już całe życie. I tak już całe życie. Także dwa w jednym dzisiaj. No. Wash and go. A, mamy... a na koniec wydamy płytę DVD z, razem z kompilacją wszystkich odcinków dotyczących Mistrzostw Świata. Przesadziłeś teraz grubo. <śmiech> <śmiech> Bardzo grubo przesadziłeś. Dobrze. To miłego, szczególnie, że na mistrzostwach niewiele się działo do tej do do, dziś ale, ale poczekaj, momencik. To teraz to miłego, do słu miłego słuchania zapraszamy słuchaczy na to, co było tydzień temu. Już? <grym> Tak, już. Tak, butelka rozpoczęła 106 odcinek z subiektywnego podcastu sportowego, który jest w bardzo trudnych warunkach nagrywany dzisiaj. Ten, Ciepło. Tak, ten szum, który będzie przeszkadzał słuchaczom przez cały podcast w tle, jest szumem otwartych okien, ponieważ jest jakieś w tej chwili 30 stopni. Mimo gdybyśmy zamknęli okna, to moglibyśmy zemdleć tak około 10 minuty podcastu, więc nie A tego wylicza. byśmy nie chcieli. O, teraz właśnie słyszę chyba Prze przejeżdżają cztery tramwaje tak. <laughs> okay. i dwie straże pożarne. Warszawa noc. Y jesteśmy w troszkę poszerzonym gronie, ponieważ jest jeszcze z nami Tomek. Ja już tutaj byłem przysetnym. Gospodarz studnia. Tak? Tak <laughs> nie dam zrobić nikomu. <laughs> gospodarz domu. Gospodarz tak, tak zwykle <laughs> bywa, że słuchacze nie widzą, kto siedzi przy stole. <laughs> to, jest to tak prawda? zwany gospodarz studnia. Ale są specjalne okazje, jest dzisiaj rozpoczęcie mistrzostw, tak. Warto się zjawić tu u Was. Zwłaszcza, że prożynki są za darmo. No, no dobrze, no to zagajmy, bo odcinek dzisiaj będzie krótszy. Nie wiem, no to czy to, to będziemy... To Tobie się tak wydaje. <laughs> Ponieważ my rano wstajemy do pracy. Bo, tak. A my to, to nie. Tak. No, my mówię, my wszyscy prawie tutaj. 90% załogi podcastu to Tomasz stanowi tylko 10%? nie, ja też idę do pracy, ale innej tam... Aha, czyli wszyscy, O, wszyscy. ktoś nie wyłączył telefonu, pięknie a, to ja no to jesteśmy eee, to jest Jacek, czy Bracek? przepraszam, halo? tego jeszcze nie wiem ale nie dzwoń do mnie Czeka, ale tu muszę odzwonić, bo zaraz będzie no, odbierz. no dobra, to przejdźmy z kopyta do, do Meritum a co jest Meritum? A, a czego używamy jako kopyt? Dobra, to może meritum niech będzie na początek, na początek zanim przejdziemy do Mistrzostw Świata, to jesteśmy po historycznym raniu polskiej drużyny reprezentacyjnej. Ja może zacznę od tego, że dzisiaj czytałem wywiad z trenerem, jak on się nazywa? Z Trener... Muda? Nie trener, nie, trener polskiej reprezentacji do lat 21. Zamilski Andrzej. Tak, I pan Zamilski Andrzej powiedział, że generalnie to wszyscy się plują na y, polską myśl szkoleniową, ale że ona jest świetna i że jedynym problemem jest to, że młodzież mamy herlawą. A jego drużyna przegrała y, z Luksemburgiem bodajże. Też historyczne. Tak. No bo Jak ustaliliśmy, w Luksemburgu rodzą się trzy metrowi chłopcy, Którzy, których w dodatku jest tam pewnie w sumie z 10 tysięcy I wszyscy na owczomiserze hodowani Nie, to W ogóle tłumaczenie jest masakryczne Pols Polscy piłkarze do, do lat 21 powinni grać w ekstraklasie Niektórzy grają klasa polska y, chyba lepsza od luksemburskiej być powinna. Może nie jest po prostu. Najwyraźniej że młodzież mamy herlawą, to akurat prawda, tylko że tłumaczenie tym występu polskiej prezentacji to takie dosyć marne, no bo... Znaczy, łatwiej jest chyba wys wyselekcjonować z 40 prawie milionowego narodu y, 11 chłopaków niż y, ile ich tam jest w Luksemburgu? Pół miliona? Tyle co na Ursynowie. Dobrze mówiłeś. Tak, no mniej więcej. To chyba łatwiej jest wybrać 11, którzy nie kopną się w czoło. Nie, to Mniej osób, to łatwiej zobaczyć. Krócej dwa. No, bo... Selekcja jest łatwiejsza. Gdyby było jedenastu, to po prostu dostaliby budżet. Trzeba i... założyć kraj, gdzie będzie 11 ludzi mieszkało w ogóle i wtedy. Są takie kraje. Z selekcją nie ma żadnej tylko, tylko problemów oni wszyscy w jednym, w jednym barze siedzą. <wples> I <children>. <acting> chyba nie mają reprezentacji. Yy... Piłkę nożną. Chyba nie. Ale kiedyś... Ale nie ciągłe wiem, no, poczucie zwycięstwa te, moralnego. Kiedyś jeden człowiek z wyspy, co na niej mieszka, osób bardzo mało. Ten, jak się nazywał ten? Ci tu na platformie założyli swoje państwo? No jest, nie, tam, taki, tam ten, stu me, ten stu metrowiec z Karaibów. Co na 100 metrów biegał. Sprinter z wysp takich tam jakichś dziwacznych, co tam 100 osób mieszka. Rongo. No, medal zdobył, tak? No. Da się. Po prostu biegał dookoła wyspy. No, to no tak, <śmieniciela> się o tym mówi, bo nam się nie chce trochę nie, nie. Dwa, no te, ale, ale, dwa, dwa lania w ciągu. Ale porównywalne, ale, ale porównywalne narody, jeżeli chodzi o potencjał y, Polska i Hiszpania, y, czyli ludności, mniej więcej y, ilość podobna. Y, ale y, u nich cieplej. A, <śmieniciela> dlatego szybciej biegają, żeby się <śmieniciela> opłodzić Dlatego nas zali 6 do zera, tak stawiałem 9-10. Nie wyszło niestety, bo się opieprzali Hiszpanie Nasi walczyli dzielnie, no ale nie udźwignęli ciężaru no, pojedynku. Ale ja przy podsumowaniu, to ja słyszałem coś takiego, że tak naprawdę trudno to nazwać meczem piłki nożnej, bo do meczu potrzeba dwóch drużyn. A w tym meczu nie było dwóch drużyn, tylko jedna grała, a I tak kracze. naprawdę pojechała tam po to, żeby na samym końcu się chyba koszulkami wymienić. Bo usilnie to próbowali wszyscy zrobić i, i nie bardzo im. Change, też, change, na, nawet change, to im nie wyszło change, na samym change, końcu. Tak? Change, change. Bo, bo tam się Hiszpanie nie chcieli wymieniać. No i, nie, no, no, Hiszpanie przyjechali do, tam do Mursi zagrać mecz. Natomiast jakby no, ja z drugiej strony myślę sobie, że ten Resmuda też ma rację, że no, po prostu wiadomo, że na razie my nie gramy o nic i, i, i granie teraz z nie wiem, ze słabymi drużynami i ogrywanie ich po 3 do 0. Yy, no może bardzo optymistycznie do tego podchodzę. Znaczy na razie... Yy... Na razie tak mało Ale kogo objawamy 3-0. Ostatnio ostatnią Bungarię 2-0. 2-0, tak. No, no trzeba po no, prostu... Smuta też chce wiedzieć, w, w jakim jest miejscu, tak? No na razie na razie, odnalazł kolejność dziobania. Tak, tak, na razie zobaczył, że jest bardzo daleko od tego, co sobie zamarzył no ale no takie, takie jakby jako etap przygotowań, no to trudno, no wygląda głupio w statystykach ale przez to też trzeba przejść, no znaczy nie, nie, momencie, znaczy, bo tutaj są jakby dwie sprawy jedna sprawa jest taka, że zaraz po tym meczu rozległy się pierwanie Rozległo się rwanie Rozległo się włosów się <gry> z głów. Kry krytyk wszystkich, jakiś, tak, się działo tak. do... <grytyk> jakiś siedział obok. I, I wszyscy to nie wszyscy ja. Tak, bo to jest bardzo łatwo zaraz, gdzie my jesteśmy. Bo wiadomo, dostaliśmy historyczne lanie, więc jest okazja, żeby ponarzekać. Tylko prawdą jest to, że po pierwsze oni jechali teraz na najważniejszą imprezę w życiu. Niezależnie Hiszpania. od tego, tak, Hiszpanie, czy to, były, czy to byli zawodnicy, którzy na przykład byli na Mistrzostwach Europy, czy to byli zawodnicy, którzy dopiero teraz jadą. To zawsze są Mistrzostwa Świata. Więc oni byli w takim momencie rozgrzewki, przed czym coś na, jest najbardziej istotne. Polacy byli na wakacjach. To jest pierwsze. Druga sprawa jest taka, że oczywiście było takie założenie w związku no, z poczekaj, tym. Poczekaj, bo no. miało nie być meczów o nic. No ale dobrze. Ale, wiesz, po, ale, ale wiesz, ten, znaczy Ja rozumiem, to jest, że wakacje, ale y, miało być tak, że w każdym meczu Polacy y, wychodzą skoncentrowani i walczą o wszystko. I moim zdaniem no, ale wiesz, ale zupełnie, zagrali, Ale inaczej, no? grasz, inaczej grasz o wszystko w momencie, kiedy jesteś w rytmie przygotowań do najważniejszej a inaczej imprezy, grasz, a inaczej grasz jak masz w perspektywie to, że zaraz zagrasz na mistrzostwach świata i cofasz nogę, bo wiesz, że jeżeli teraz cię kopną tak jak i nie w pierwszej połowie, to nie zagrasz na, naj... na najważniejszej imprezie w swojej karierze być może, tak? Yy, oni jakby chcieli, to by ich zjedli tak 12 do 0 pewnie. No, tak to wygląda. Ja, to znaczy, ja myślę inaczej. Powiedział, że na wakacjach bardziej nie. byli Hiszpanie. No nie, nie, ja mi nie, nie. Też, bo, też oni, tak bo, bo to bardziej wyglądało jak zabawa znaczy, piłku Ja myślę, ja myślę inaczej, poradzie. że gdyby była sytuacja, że Polacy graliby brutalnie na przykład, zamurowaliby bramkę, to może przegraliby 3-0, a nie 6-0. Wiadomo że, wiadomo, że później, jak, jakby Polacy zagrali taki mecz w ten sposób, to żadna normalna drużyna nie zakontraktowałaby z nami meczu przez najbliższe lata. Dobrze, no ale, to właśnie, ale to właśnie, jeżeli chodzi o poziom polskiej piłki, trzeba mieć pod, uwadze, pod uwagę to jest inny, inny moment przygotowań. Do, do, do, do poczekaj, do, do ale proszę użyłeś słowa, bo poziom polskiej piłki. W tym meczu w reprezentacji Hiszpanii wystąpiło siedmiu zawodników grających w Barcelonie, dwóch piłkarzy Realu Madryt i jeszcze jacyś piłkarze Via Valencii, i Walencji. Tak? Z, ze strony reprezentacji Polski zagrali piłkarze no, no, sorry, no. no, no nie, nie było tam. Znaczy, ja się nie dziwię Hiszpanom, że oni nie znali żadnego polskiego piłkarza. Jedyny polski piłkarz, jakiego oni znają, to jest Jurek Dudek. Gdzie jest ale Jurek Poczekaj. Dudek? Na ławce, okay. w tym na fotelu, koło siedzi tam koło babiarza i pierdoły tam Jakieś dyrdymały <głosy> opowiada. Tylko, ale sk spróbuję skończyć moją myśl. Poproszę. Więc końcówka mojej myśli jest taka, że poza tym, że to był zupełnie inny moment jakby w historii zawodnika, jeden jedzie na Mistrzostwa Świata, a drugi jedzie na wakacje, to jeszcze jest umowa między trenerami, że nie gramy ostro. No i w tym momencie, jeżeli taki i tu masz całkowitą rację, nijaki średni zawodnik zostawi trochę miejsca i oddechu napastnikowi, który jest jednym z najlepszych napastników świata, do którego może jakby brutalnie wszedł, to może by mu piłkę zabrał, ale jak mu zostawi miejsce, to wiadomo, że go tamten w kopertę spakuje. No. Bo dla takiego po prostu kolesia, który nie ma takich możliwości technicznych, nie ma tej prędkości, to w jak jest blisko tego piłkarza, to jedynym wyjściem jest go ciąć. Znaczy, niestety wyglądało to również tak, że nawet gdyby nasi piłkarze byli widolnościowo przygotowani tak do tego to meczu, że byliby, że byliby no. w stanie dogonić yy, zawodników hiszpańskich, to tamci i tak, tak szybko grali piłką i tak szybko się jej pozbywali, że nie, po, na, nie pozwalali nam w ogóle na nic. Polska nie potrafiła wyjść ze swojej połowy z piłką. Ja tylko chcę I to jest realna ocena naszej, tak. naszego potencjału, jeżeli chodzi o konstrukcję akcji ofensywnych. Ja tylko nie chcę... mamy piłkarzy ofensywnych, nie mamy też, okazało się, no to co Kuszczak momentami w bramce wyprawił, to też woła po, o pomstę do nieba po prostu. No. No tak, ale wyjścia bro, w ogóle, jakieś bieganie miał, po polu karnym w ogóle jak... Ale no, dziura, tylko, że bo obrona obronę, nie istniała nie. w ogóle, no obrona zawsze była nie w tym miejscu, znaczy, gdzie nie powinna. nie no. istniała obrona, pomoc ja tak. No, jedyny człowiek, na którego ja zwróciłem <laughs> uwagę to był Kuba Błaszczykowski, który wygrał dwa, trzy pojedynki jeden na jeden. To był jedyny człowiek, który próbował walczyć i coś zrobić reszta, to w ogóle można było się odwrócić od telewizora i po prostu oklaskiwać Hiszpanów po tym, jak... Tyłem? Jak... No jak się oglądały powtórki. Jak się oglądało powtórki Albo tych akcji. się no. w szafie. Nie no, mecz masakra, jeżeli chodzi o kibicowanie reprezentacji Polski, no ale... No tak, no tak jak mówię. No, to no ale jest... to jest inny poziom, tak? To jest to, tu jest poziom Barcelona-Real, a tu jest poziom... Tu jest druga drużyna na świecie, tam... a tu jest 58, no po prostu no... To nawet nie to, to Ta, nawet... Pokazuje jest, gdzie jesteśmy, no. No, taka Chodzi jest prawda, o to, no. gdzie grasz na co dzień, co no, robisz, No dobrze, tak? to że pamiętajmy, że nie chodzi o to, gdzie my jesteśmy teraz, bo to nas interesuje w sumie mniej. Ważniejsze jest to, gdzie będziemy za dwa lata. tak? czy znaczy znaczy no będziemy i... w tym samym miejscu. To znaczy jest, znaczy, ważne ważne jest to, Właśnie niekoniecznie. No. No, no. No, miosek no. Miosek no, ale skąd to? Z kosmosu z spadną ci zawodnicy? Tylko nie, jest, znaczy, nie no, no chodzi o to, wiesz, bo, bo są drużyny, które można zbudować w taki sposób, że z zawodników przeciętnych można zbudować organizm, który się dobrze rozumie. Pas Grecja. Grecja, Szwajcaria. też niemieckich wirtuozów w historii to było paru. Niewielu. Na palcach jednej ręki można policzyć. Ale Szwajcarów? Zobaczcie na ostatnich... Mistrzostwach Europy świetnie grająca mhm. drużyna, która miała dużego pecha, ale gra ładnie w piłkę, a tam z wielkich nazwisk to nie ma, nie? Znaczy fakt, że grają w lepszych klubach niż Polacy mają mocniejszą ligę, leją na spucharach, pucharach, ale to nie, jest, to nie są jacyś wirtuozi, no nie no wiem. To szrecie. są średniacy, ale u nas średniacy są wielkimi gwiazdami i mamy może dwóch takich średniaków. Mamy Błaszczykowskiego i Lewandowskiego no, i to są tak, europejscy no jeszcze, średniacy. Jeszcze jest tam średniak Jelen, jeszcze są średniacy na bramce, jeszcze, no jeszcze, się tam, jeszcze jest średniak Jodłowiec, ja który pokazują się dobrze wcześniej Pamiętajmy w, w też, że, że, że to wszystko są bardzo młodzi zawodnicy, no oni właśnie mają dwa lata po to, żeby do czegoś dojść w tej chwili. No. Ale... Znaczy, ja wiadomo, powiedzieć... że piłkarz, piłkarz, który ma 20 lat jest, jeszcze może być jakoś tam niedokształtowany znaczy, do końca, szczególnie w Polsce. Jakie będą wnioski na przykład trenera po tym meczu? Znaczy wniosek jest prosty. Jeżeli komuś się wydawało, że umie grać w piłkę w reprezentacji Polski, to właśnie wy, wybito mu to, e, to młotem pneumatycznym głowę, tak naprawdę, bo ja nie widzę, na przykład, co trener Smuda zobaczył w polskich piłkarzach na tym boisku. No. Znaczy, tam nie, nie, wie, nie było, no, tam, tam no. Nie było na co patrzeć, tak, tam, no tam co, chodzi, no. No, Ale, ale halon, no to jest tak, jak ja bym wyszedł przeciwko Tysonowi na ring, tak, i cieszę się, że przeżyłem dwie rundy, a później mam znaczy, tylko co? wstrząs mózgu. To no. po prostu, żeby Nie, no, zagraliśmy żeby mecz tak... przeciwko, to, żeby przeciwko zobaczyć. jednej z trzech najlepszych drużyn na świecie, jeżeli chodzi o realną ocenę w tej chwili tego, co gra. Hiszpania, to jest prawdopodobnie najlepsza drużyna na świecie. Jeżeli chodzi o konstrukcję akcji i zrozumienie na boisku, no to można mówić, że Brazylia jest świetna, albo że Argentyna ma jakieś szanse na mistrzostwo, tak? chociaż nie ma, ale to Hiszpanie rządzą w światowym futbolu. W rankingu są wysoko, są mistrzami Europy, wygrywają wszystkie mecze towarzyskie, mecze o punkty rządzą. tak? Oni mają spokojnie zbudowany skład z, z ludzi, którzy po prostu grają na co dzień o, o coś. I większość z nich, e, tak jak Carles Pujol, Xavi, sam Ramos, to są ludzie, którzy jeżeli nie zdobędą mistrzostwa teraz, mistrzostwa świata, to oni już go nigdy więcej nie zdobędą. Bo, tam, bo za, będą za chwilę mieli 32, 34, 35 lat i za 4 lata nie zagrają już o to. A teraz mają świetnie poukładany zespół, tam widać, że, jest, że, że oni świetnie ze sobą współpracują. No i cóż, no, no wiecie, no Smuda się podjął zadania trudnego na pewno, bo on chce z Polski zrobić drużynę, która będzie grała ładnie i ofensywnie i no nie wiem, no, chyba le, lepiej próbować niż, te, tak jak to jest model, zresztą sam mówi, no, położyć się i powiedzieć nie ma piłkarzy, nie da się, wycofujemy się i w ogóle nie gramy w piłkę. Tak? No, tak. Że łatwo jest grać przeciwko Finlandii, przeciwko Islandii i przeciwko Wyspomowczym i ciułać punkty. Ich na Euro w Polsce nie, nie zobaczymy. To, to, to nie jest tak, że, że, że później wyjdzie ten Lewandowski i będzie chciał grać przeciwko Pujolowi i Pique, po tym jak ograł Islandczyków. No, no nie da się tak. To trzeba, trzeba jednak zebrać swoje w życiu, gdzieś to doświadczenie tam ciułać, ciułać. Tak, nie mówmy nic o Islandii, bo o Słowacji przed eliminacjami przez świata też nikt no, nie. Ale może. tak, to wiesz, to, to ciężkie przełożenie, bo to było kompletne frajerstwo w wykonaniu naszej reprezentacji, tak? Inny trener, inni zawodnicy, inna reprezentacja, ten sam kraj tylko. No, ale to ja bym chciał tylko powiedzieć, może zamykając, bo tutaj tematy nas gonią, zamykając ten wątek jakby skończyć tą moją myśl, że uważam, że jakby historyczność tego wyniku, czyli to, że przegraliśmy 6-0, to nadal uważam, że tutaj jakby warunki miały pewien wpływ na to. I moment, i i to i umowa, i to, że oczywiście różnica między piłkarzami powodowało, że Hiszpanom mimo wszystko grało się lżej, mimo tego, że na pewno uważali, żeby nie zrobić sobie krzywdy przed dużą imprezą. pamiętajmy, jak Natomiast... patrzymy na to, jak patrzymy no. na to historycznie, że ci, że ci przerwę, że Polska nie jest aż taką potęgą, że my aż tak często graliśmy z drużynami ze Światowej Czołówki, więc też jakby szansa no, na to, takie wysokie porażki nie była zbyt częsta, no bo no, to nie jest tak, nasze... że Brazylia, Argentyna, Hiszpania i tam wszyscy się ustawiają w kolejce, żeby zagrać z Polską, z Parin. Natomiast no, dobra, jeżeli, dobra, ten... jeżeli chodzi o to, co może być z tej drużyny za dwa lata, to ja mimo wszystko, tutaj zacytuję klasyka który mówił z czasów oświecenia, że takie Rzeczpospolite, jakich młodzieży bodajże tam było uczenie, tak, ale tutaj ale można nie. użyć słowa szkolenie, tak? Także tak, ale, w tym ale, momencie ale, ale tam... ja nie wierzę w jakąkolwiek zmianę i nie wierzę w dobrze znaczy, grającą w... polską drużynę, dopóki nie zmieni się w tym kraju szkolenie młodzieży. Nie, no za dwa lata to będą grali ci ludzie, no. którzy grają już w tej reprezentacji I będą grali dokładnie tak samo, będą dostawali nie, piłki, nie. I będą je gubili w polu karnym. Nie, no. nie, to znaczy ja się z tym nie zgodzę, bo, bo widać, że Smuda ma jakiś pomysł i widać to było po meczach z Finlandią właśnie i z Serbią. A Serbia to jest drużyna, która zaraz zagra na Mistrzostwach Świata. No ale wiesz, to chodzi o to, że Smuda ma jakiś pomysł, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o rozwój zawodników, to nie decyduje o tym Smuda, a decyduje o tym... Jak to to, to, to jak, jak grają w klubach, to jak oczywiście, ale to jak się, to nie, nie jak się rozwija się Lewandowski w jakim tempie, to jak się rozwija Mierzejewski, to jak się rozwija Jodłowiec, to są zawodnicy, którzy jak na polskie warunki rozwijają się bardzo prawidłowo. Właśnie, jak na polskie warunki 58 no. reprezentacji. Ja bym chciał zobaczyć, jak się będzie Lewandowski rozwijał teraz. No to naprawdę, jest no, istotne, bo no, to będzie przełożenie a, i będziemy no to da, mieli... No właśnie dostał, właśnie dostał szansę i za To, się. Aby bym wykorzystał, wykorzystał ją... jeleń. To, to znakomicie no to może powiedzmy, jeleń. co się stało, jako kronikarze e, historii Lewandowskiego, bo tego no. w podcaście nie mówiliśmy. No bo e, dzisiaj Robert Lewandowski sfinalizował kontrakt e, z Borusją Dortmund. No i pójdzie tam grać, to w Bogu dzięki. No. I niech tam na niego stawiają jak najczęściej. I niech się uczy. Ja myślę, że spokojnie tam da radę. To jest zawodnik, który ma odpowiedni charakter. No, no a chciałem powiedzieć, że przykładem na to, że mając słabych piłkarzy, w miarę ogarniętego trenera i jakieś tam warunki, że można coś osiągnąć, jest drużyna na przykład taka, teraz nazywa się Brookbet LKS, nie ciecze. To jest drużyna, która, którą prowadzi Marcin Jałocha. Znany niektórym z tego, że grał w Legii, w Wiśle Kraków. Młodnie. I na igrzyskach w Barcelonie. Na tak, te, te, tak, i ten człowiek właśnie wprowadził drużynę LKS-u Nieciecze, Brugbetu zresztą, do drugiej ligi, czyli pierwszej. Do pierwszej ligi. Do pierwszej ligi, tak. Nie do ekstraklasy. Do... Do, znaczy do tej samej ligi, do której... W której gra Pogoń Szczecin, GKS Katowice A Wisła Płock właśnie z niej spadła Właśnie to też chciałem powiedzieć, że drużyna z ogromnym budżetem i świetnym zapleczem yy, Która ma sponsora, trenerów jakich chciała i umieralnie I grali tam kiedyś Ireneusz Jeleń, Saganowski. Terlecki yy, i Można by wymieniać w nieskończoność kto tam grał Właśnie jest Ligę niżej niż LKS Nieciecze a LKS Nieciecze to jest drużyna, która ma stadion na 1400 osób, miejscowość liczy osób 700, bo to jest wieś i stadion jest zapełniony na wszystkich meczach. No ale to może jest szansa, że teraz ten sponsor przenieście swoje główne myśli na piłkę ręczną. W Niecieczy? Nie, chodzi mi o Wisłę Płoc. <głos> nie, nie, wiesz, ale to w ogóle jest ale jeszcze to jeszcze jest to, to... pierwsza liga się też rozraszta, bo jeszcze ten kolejarz Stróże awansował podobna wioska, myślę. Co no ale nieciecze to, to, nie to jest naprawdę, bo oni awans, y, oni z piątej ligi w, y, awansowali, mieli tylko jeden rok bez awansu. No, ty, ty, Kiedy... Piłkarz ze stróża, stróż, stróży, <śmówi> powiedział, że mają dworzec. <śmówi> no, znaczy, ale dworzecowy? No, nieciecze nie, nie ma dworca. dworca nieciecze nie, nie mają ciecze nie ma dworca, dworca, natomiast na przykład wychowan... dworzec, wychowankiem tak, na Kolejarz, <śmówi> muszą mieć dworzec. <śmówi> <grym <grym <L> z... <grym> Wychawankiem LKS-u Nieciecze na przykład jest Łukasz Szczoczasz, znany z ekstraklasy zawodnik. Nieciecze? E... Nie. W to jest, Nieciecze? W Nieciecze. Jest... Jest... Szczoczasz z Nieciecze? Niecieczy? <grym> no to w Tarnowskiem. No ale to y tam gra ludzi. Ale, ale teraz tam się powodzi. Tak. W kadrze drużyny LKS-u Nieciecze, Brukbetu, gra chyba pięciu czy sześciu chłopaków z tej miejscowości. To nie jest tak, że oni sobie poskupowali ludzi nie wiadomo skąd, z tam wyższych lig czy coś, żeby wywalczyć awans, bo Jałocha przyszedł i został trenerem. Nie, tam gra paru chłopaków po prostu z wiochy tam od siebie i oni tam grali w piątej, czwartej, trzeciej, drugiej i teraz pierwszej lidze. No i To, jest, to, jest, to pokazuje, że piłka nożna jest grą zespołową jak jest rzeczywiście pomysł i trener to można. Można też powiedzieć, że schodzi pod strzechy. No a wiesz, propo, no, propo no był, na temat był, był piłkarz Kiełbasa, yy, przeciwko któremu udało mi się też kiedyś zagrać mecz, yy, w, jak w Heko Czerno jeszcze grał, yy, a później za, zadebiutował w reprezentacji i ma dokładnie jeden występ w kadrze i jednego gola. No a później już świat o nim zapomniał i nikt nie wie, co się teraz z nim dzieje. No, no pewnie nadal pomaga mi nosić węgiel. Kiełbasę to na, pe to na pewno, tak. Kiełbasę. Kiełbasę nie, nie, ona się chwalił, że ma mnie węgiel pomaga. To, to tyle, jeżeli chodzi Zdziałby. o radosny wątek y, drużyny Nieciecze LKS-u. I kolejarza stróży. No, tak. A co z Polonią Białogon? Tam... A brak wieści. Ale eee, no, czy ten brak wieści wynika z tego, że wieści są złe? <grym> <Nie>. <grym> <Cenzura> <grym> czy to wygrała, wygrała Polonia Białogon ostatnio mecz 3 do 1? E, natomiast a, nie ma, nie to ma to tego nie na... było przez tygodnie wieści, bo tutaj <grym> wieści ma, sz... były. Nie ma szans na awans już, niestety. Nie no, dochodziło do sytuacji, że nawet trener nie pojawiał się na treningu. Aż tak. Aż tak. No, bywa. To, czyli, ale K też osiągnęli klub. na przykład historyczny wynik 06 6 Stoła. Na zdrowie. No dobrze panowie. No, stróże, nim... stróże, nie Daj ciecze, Boże, Polska Liga, wszystko, wszystko fajnie. klub parafialny... Nie, nie, bo zanim przejdziemy bo biało, bo do mistrzostw Świata, to chciałem, tak. to chciałem wam powiedzieć... Ja Jeszcze jedną anegdotę, w zasadzie nie anegdotę, bo tak zastanawiałem się na, na, na nazwiskami zawodników, którzy, którzy to grywają na Mistrzostwach Świata, bo to, że Zbigniew Boniek na Mistrzostwach Świata grał, będzie, to już wiedzą chyba wszyscy. Oscar Garcia, Boniek, matka mówi na niego Zbigniew w reprezentacji, w reprezentacji Hondurasu, gdyż jego ojciec wielką atencją darzył naszego, naszego reprezentanta. Natomiast to, że Maikon, taki zawodnik brazylijski, ten z Interu? Czy ten z Agieloni? Ten z Interu. Nazywa się Michael Douglas. I mm -hmm. yy, yy, on się nazywa Michael Douglas tylko dlatego, że jego ojciec niewyraźnie wypełnił wniosek po tym, po tym, jak on się urodził. Bo był fanem kina hollywoodzkiego i tam miał być Michael Douglas. Yy, I pani przeczytała, że jest Michael, no jest Michael, ale jego brat za to jest Kirk. Nie, jego brat jest Marlon Brando. O, to I tu już jest. się ciężko było pomylić. I jest wypełniony prawidłowo wniosek i brat Michaela Daglasa Majkona, jest Marlonem Brando. Pięknie. Marlonem Brandonem. A, a, a, a, a, a, a propos nazwiski, tak, dzisiaj rekord świata pobił piłkarz Urugwaju, który się nazywa Odeiro. I nie kontynuujmy tego. Bo... <głos> On jest jeszcze, oprócz tego, że jest Lodeiro, to okazało się, że nie pogra dalej nie za bardzo. Szyby, okazało Ta, się, nie, że jest szybki. Szybkim Lodeiro. <głos> szybko schodzącym. Lodeiro Lopez. Stopniał szybko. I w ten oto nieoczekiwany sposób przeszliśmy do mistrzostw świata. Tak Robert kuchennymi drzwiami. Tak, tak. no, nie kompleć nie. mi mieć jakiegoś takiego sygnału. Ja mogę powiedzieć tak, że wczoraj o, w -w o godzinie 50.00 <śmiech> e, e, <śmiech> sygnał, jak przechodzimy do Mistrzostw Świata, to po prostu wygracimy. Tak, to jest doskonały pomysł. I tak. wynajmiemy jednego człowieka, który Albo będzie nam wklecał czas pompił, tak. w w po al tak. Albo zagramy zagramy uwerturę na myszach. to <śmiech> no. <śmiech> no, <śmiech> w Polsce łatwiejszą o Chciałem powiedzieć, że wczoraj o pół do pierwszej w nocy oglądałem tata, czy jednym okiem koncert, który był w Soweto. W pokoju miałem 26 stopni. Ale mówi, że koncercie to jest i pochodzący z RPA Kolumbijki? No, między innymi, tak. Śpiewającej hymn? A to był przerażający ten hymn, ale nie, nie schodźmy na to, bo twórczość tej Kolumbiki pozostawmy. No znaczy, to... Ja jestem bardzo przywiązany do ruchu jej bioder. <głos> ja tylko chciałem powiedzieć, że mając 26 stopni o w pół do pierwszej w nocy w pokoju zobaczyłem y, Afrykańczyków z południa, którzy żwawo skakali w zimowych kurtkach tam na tym koncercie no bo tam jest, wiesz, zimno no, jest, zima, zima, tam zima zimno. jest, zima, zima, no. zima jest. to musi być zimno no. ciekawe czy w Argentynie jest zima muszę się dowiedzieć yy, teraz, no, ale, ale tam, jest sam, od tam od nie, nie ma jest świata teraz. teraz. Taka tak, ale mam koleżankę która w tej chwili jest w Argentynie a, a, w średniu, ale będą zaraz. może jeszcze kiedyś pewnie tak <głos> Czyli za 4 lata będą w Brazylii, a to no. jest koło Argentyny. Tylko no. tak... Ale tam jest cieplej, bo jest wyżej. Nie, Argentyna taką du dużą rzekę. Co, bo Argentyna, eee, jest, z... bo Argentyna z... też jest długa. No, no, Ciężko jest powiedzieć, to że to właśnie, w Argentynie jest ta sama Bogu strefa. Dobra, ale ja jeszcze zanim, w sensie zanim, do pierwszego, pierwszego, zanim do pierwszego dnia mistrzostwem. Przepraszam, jak już mm -hmm. jesteśmy przy off-topicach takich, to chciałem powiedzieć, to tak za, że za historię, którą w zeszłym podcaście powiedzieliśmy o Casiusie Kleju, to, to nie Leo oleport jest winien, że mówiliśmy to, co mówiliśmy, bo to on ją przytaczał w jednym z swoich podcastów. Natomiast tutaj słuchacze słusznie nam wytknęli, że że był Muhammad Ali, który był znaczącą postacią historii Egiptu w XIX Ja tam lekko napomykałem. No, napomykałeś, ale też tak. To nie byłem do końca tak, pewny, bo nie, nie, wiedziałeś, nie wiedziałeś. że gdzieś dzwoni, ale nie tak. wiedziałeś w jakim kościele. To, za, za, to jak się rozprawiamy z poprzednim odcinkiem... Jesteśmy subiektywni, drodzy słuchacze, ale na pewno nie jesteśmy nieomylni, to prawda. I nie wiemy <laughs> A, wszystkiego. Tak. A jak się rozprawiamy z poprzednim odcinkiem, to chciałem, bo tutaj wyciągnąłem taki artykuł napisany przez Piotra Kalisza. Kalisza. Tak, Syna Kalisza. starego Kalisza. Nie nie. W którym znalazłem kilka ciekawostek dotyczących komisowej. piłek różnego typu, że ta dziabulani, czy jak, je, jak ją tam nazywają, to wcale nie jest taka najgorsza, bo były gorsze piłki w historii futbolu. Na przykład w 1946 roku w finale pucharu Anglii to derby Kodra Czarton atleti, piłka Wielkie z... ciężkie i mokre. Tak, piłka została kopnięta na tyle mocno e, przez zawodnika Jacka Stamsa, że po prostu pękła a <grym> i, i, i nie mieli drugiej. A potem się okazało, że jak spotkali się w lidze, to, to znowu te same drużyny jak się w lidze spotkały, to znowu im piłka pękła. A oprócz tego to było tak, że te piłki wcześniej były szyte i tam gdzie był ten szef jak się uderzyło w niego głową, to generalnie piłka wytrzymywała i szef wytrzymywał natomiast Głowa, skóra, skóra na głowie nie wytrzymywała i wtedy to bramkarze nie musieli narzekać, bo raczej zawodnicy, którzy główkowali zalewali się, się krwią. Natomiast tam ciekawe rzeczy się działy, na przykład w finale, kiedy to Argentyna grała z Urugwajem i w pierwszej połowie e, rozgrywano piłką e, finał e, mistrzostwa Świata e, piłką przywiezioną przez Argentyńczyków, a drugą, w drugiej połowie piłką przywiezioną przez Urugwaj. E, miało to o to tyle znaczenie. No to świetny pomysł, żeby każda reprezentacja przed meczem przychodziła swoją piłką. Swoim znaczy, go, a, go, go, gorzej jakby mieli tam jakiegoś bardzo mocno kopiącego zawodnika, bo piłka by wtedy zginęła. Co zresztą się zdarzyło później kiedyś w Chile, o czym zaraz opowiem. E, tutaj było tyle wygodnie, że Argentyńczycy swoją piłką wygrali po połowę 2 do 1, później przegrali połowę urugwajską piłką, jak urugwajczycy swoją przynieśli, 3 do 0 zera i Urugwaj, I i Urugwaj został mistrzem. Tak kiedyś bywało. Krasowało eee, no i... się nie połowę, tylko piłki. No nie, nie. A w Chile w 62 na meczu otwarcia Chile-Szwajcaria gospodarze w ogóle nie przynieśli żadnych piłek. Żeby było ciekawiej, bo pan y, Caseres... I grali pustą puszką po groszku konserwowym i wygrał Alces. Eee, nie no, bo sędzia się zorientował, że, że, w ogóle nie, nie ma, że w ogóle nie ma żadnej piłki. W związku z tym poszedł ktoś i z, z, tam ze schowka, ze, schowka, ze schowka na stadionie po prostu meczi na i Świata w 1962 roku. Nie tam o jakieś tam puszkę tego groszku konserwowego, tylko y, po, przynieśli jakąś tam piłkę. Grali nią do 39. minuty, kiedy to y, z mieszkania głównego organizatora y, Mistrzostw, y, pana Caseresa policja przywiozła wreszcie piłkę, którą mia miał być rozgrywany ten mecz i ku pokrzepieniu serc y, po czterech minutach zeszło z niej powietrze. <głosy> <głosy> I wrócili do tej pierwszej <głosy> piłki, którą grano. Także... Tam także z piłkami różnie bywa. Ta Jabulani, czy tam Dżabulani, czy co ona jest... Zwłaszcza, że są odebranie, ich setki. Odebranie Alcestowi puszki po, po groszku konserwowym nawet puste jest praktycznie niemożliwe. <grym> że zacytuję <grym> pana Sempę Albo Gościnnego. Albo... Nie wiem, al który rysował, który ja, pisał, był ja Albo jego kolegów. To jest dla mnie obcy wszechświat. Nie czytałeś Mikołajka? Nie. Boże. So, on od razu w, przeszedł na, na kilkę ja razu, Garda. Prus, tak, tu, od razu... No, ja prawie trafiłem ja nie od razu przeszedł na tytusa no dobrze, to, aha, byliśmy przy Urugwaju no to o tym jak, jak to ta drużyna zdobywa. w tym roku nie wygra Mistrzostwa Świata ja się na bo, wygra, bo ten podcast jest krótki, ale niech nie będzie chciałem zaczęły jeszcze, się Mistrzostwa Świata ja chciałem jeszcze tak? zanim się zaczęły Mistrzostwa to były powołania na te Mistrzostwa już ja, nie, nie w całkiem, nie wszystko, bo ja chciałem tylko zahaczyć taki temat, że. Pan, Zidana pan, nie powołali. Nie, że pan Capello wyciął niezłego psikusa W firmie Nike. No, a Donny też nie powołali. Tak, że y -y -y. przyjechał jako trener, W firmie Nike, bo pewnie wszyscy widzieli tą reklamę, gdzie jednym z wątków bardzo ważnych jest podanie Runeja do Tio olkota, które w zależności od tego, czy jest udane, czy nieudane, to kariera jej życie na Runeja rozwija się różnie. No i niestety na tych mistrzostwach Runei ani, ani celnie, ani niecelnie do, do Wolkota, Wolkota nie, poda, nie poda, bo trener do Wolkota nie zabrał. Co jest tym bardziej zabawne, że Wolkot był na mistrzostwach świata 4 lata temu, kiedy miał, nie wiem, 16 lat chyba. Jeszcze nie zdążył w lidze zagrać i tak naprawdę nie było wiadomo, gdzie, jaki i po co go ten... U. No, kibice, kibice w Urugwaj. Albo, albo, nie wiem... Urłasios. Urłasios. Wtedy trener Erickson go wziął tak trochę zupełnie nie wiadomo po co, a w tym roku, gdy Walcott, tak, jeśli chodzi o formę, zasługi dla reprezentacji Anglii miał większe. I zdrowie i, i, tak, i to, że to, że już dorósł. tak to akurat no, ale... nie pojechał. Ale też Ronaldinho nie ma z tej samej reklamy. Tak, tak. tak. Obstawiali w ciemno Walkota i Ronaldinho, no akurat tych dwóch nie trafił. No, Riberi też był blisko niepojechania i reklama byłaby, nie o tych mistrzostwach w każdym razie. E, no, ale to, no, Riberi było widać, że y, u Domeneka to równie dobrze my moglibyśmy grać i ten efekt byłby podobny pewnie. No nie, I chyba sobie nie zryminszowali, myślę, tak jednak z, z Uruguayem? No nie no wiem, wie, tu, jakby ci taktycznie kazał grać tak, jak im każe, no to ja nie wiem. <grym> znaczy, ja jestem pewien, tak, że takiego dobiegu do piłki, jaki on zrobił, bodajże jeszcze w pierwszej połowie i dośrodkował, to bym hmm, chyba nie, nie zrobił. o Domeneku. Nie, nie, nie, nie, bo <grym> bo Domenek to powinien wylecieć z czerwoną kartką na trybuny za to, co A, zrobił to wtedy, drogą, kiedy tak. zaczął bronić dobiegu. Tulalana, tak? Też szybko dobiegł. Też, tak, no strasznie szybko, bał się, że Tulalana Tulalana. Poniosą. <grym> podniosą Necku. O Jezu, to mam ciężki długopis Przepraszam go Nerwy go poniosą A że, żeby było chronologicznie To chciałem powiedzieć, że nie było Nelsona Mandeli po pierwsze Na rozpoczęciu tak, Gdyż w bardzo przyjaznym i bezpiecznym kraju Wnuczkę mu rozjechał Pijany kierowca Wracającą z tego koncertu, który oglądałeś Wiem, wiem, wiem, słyszałem o tym to Smutna to, historia jest owszem, Oprócz tego, jak to mówią Jeżeli Ktoś pod wulkanem stawia dom, to później nie powinien być zdziwiony, że mu lawa przez salon przelatuje, dlatego też paru reporterów z Hiszpanii, Portugalii, Portug Portugali, Hiszpanii, Japonii i trzech greckich piłkarzy zostało okradzionych pierwszego dnia po przyjeździe na mistrzostwa. W sposób taki radykalny, że bym obrobili no, Chodzi ich to, o to, że z bronią, tak? Z bronią w ręku. Znaczy, Greków nie, bo Grecy po prostu wrócili do pokoju i okazało się, że mają w portfelach pusto. No. Ale portfele e... zostały. Tak. No. Jakże no, elegancko. Gotówkę im tylko zabrali, <grym> natomiast dyrekcja no, hotelu oddała im pieniądze. No ale kto to zostawia portfel? Kretyn w hotelu zostawił pieniądze, co za, za debil, poszedł na, trening, poszedł na trening bez portfela, co za baran, Wy, wyobrażasz sobie teraz, ja tam zawsze chodzę z portfela, ja myślę, że znaczy... od jutra piłkarze na meczach, będą w ogóle z walizkami biegać. Wszystko, wszystko ze tak sobą, grałeś kiedyś z portfelem w kieszeniu, góryści mają, mają takie tak zwane, przepraszam wszystkich, pedałówki, Ta, o, dokładnie, tak, tak, Nereczkę tak zwaną. I tak, no. z taką nereczką każdy piłka, Stąd paszport, blan. pieniądze, o, o, to taki mały, Jak się to nazywało? Takie małe skórzane, co noszono w latach 90. było niezwykle popularne pedałówki. wśród polskich biznesmenów. Biznesmenów to jest ja, Takie taki malutkie skórzane, co się tak pod paszkę to jest w ogóle od Neseserii pochodzi. Nie, jak się to nazywało? Od Pedałówki W na... Warszawie to się nazywało Pedałówki. to po serdku znaczy... Nie, to ja się, o czym by tu Wam powiedzieć? To jest bardzo zna. ciekawy podcast. Każdy mówi do siebie. Tak. Mamy za dużo mamy, mikrofonów. Mamy, pięć, ma za dużo mamy pięć, pięć, pięć podcastów w jednym. No dobrze. E, to, może w do, do, to może przejdziemy rzeczywiście do. To może przejdziemy rzeczywiście do. Zwłaszcza, że mamy 13 minut. Do adremu. No ty w życiu nie damy rady nagrać tego w 13 minut. 13 minut. Po 13 minutach wyrywam kable, to nie ma w ogóle o czym mówić. Ze ściany chyba. A ja i tak będę mówił. Nie, nie, no. Meksyk grał, tak. Tak jest. Najlepsza grało. drużyna w tej grupie jak na razie, prawda? No, no ale jak tak. na razie były dwa mecze. No, ale ale, ale, ale w jednej grupie. Grali, tak, widzieliśmy cztery zespoły i to Meksyk wyglądał najlepiej. No. No, w sensie, chociaż zremisował. Chociaż zremisował, i ale powinien wygrać. No. Ech, powinien. powinien. No, ja już wiem, że w piłce... <śmiech> Przepraszam, ale temperatura nie jest nie taka no, po prostu, nie nie że no. się nie da. Ale, ale Meksyk grał przyzwoicie i w ataku, i w obronie. I no, w obronie, tam... obronie przesadziły. No nie, nie, nie, nie, <śmiech> no, Meksy nie, nie, nie. Me nie. Meksyk grał taką normalną hiszpańską obroną pod tytułem jak wyprowadzamy piłkę, gramy trzema jak bronimy, bronimy czterema. Tylko, Tylko że Meksyk... czasami e, boczni, czyli Osorio i z drugiej strony ten tam Salsido nie zawsze e, zdążyli nadążyć, zdążali. Bo, bo zdążali nadążać, <grym> bo byli e, podwieszeni pod chorągiewki raczej tam e, w narożnikach nie, boiska. Przede no, wszystkim Meksyk zapomniał bramkarza wziąć ze sobą na ten mecz. No, no, ten, pan pan P ten P -Perez, P Perez masakra. zupełnie nieprzytomny. P Perez Masakra się powinna nazywać. <grym> <grym> No, czy to, że stracił tylko jednego gola i, i rzeczywiście nie miał żadnych szans, bo uderzenie tego czu, czumbalali, czy jakąś tam. Czambalali. czabalali, no, no, Nie, no uderzył chłopak, strzał życia. Fakt, że kontra skonstruowana przez RKA. Znaczy, w ogóle cała, całe wyprowadzenie piłki z karnego, trzy podania, uderzenie w okno, no klasyczna kontra z 15 podań złożona. złożona chciałoby się zacytować klasyka ale nie, nie, ta była złożona klasyczna kontra z trzech podań, piękny strzał bramkarz akurat tu nie miał większych szans a w drugą stronę, no to też obrona była na spacerze i jak znaczy nie obron, tylko jeden piłkarz tam wyraźnie, no zaspał na 3 metry no, no tak, no i zostało trzech ludzi nagle przed, przed bramką Albo Marquez mógł strzelać, podawać albo jeszcze zrobić kółeczko w międzyczasie bo... No, bo usiąść na piłce i poczekać aż koledzy się rozbiegną w, w różnych kierunkach i wtedy rozplanować akcję, a uderzył z prostego podbicia, zamknął oczy no, że... zresztą trafił w piłkę nieczysto według mnie celował wyraźnie w długi ruch, weszło mu w krótki tym bardziej zmienił bramkarza, no ale... A w ogóle świetny mecz tego bramkarza drużyny RP, jak tak, się tam nazywał. Kune. Tak, tak, tak, świetny bramki. mecz zagrał, bo tam parę sytuacji wyjął takich, że uratował, uratował im wynik, bo No Meksyk... takie okienko do Santosa, takie ładnie idące w ogóle Giovanni do Santos zagrał bardzo dobry mecz. Mm -hmm. y, to... Trochę zbyt indywidualnie zwłaszcza w drugiej połowie. Było już... Tak znaczy jest... on zawsze tak grał. No. Chłopak wierzy w siebie, walczy o jakiś lepszy kontrakt po no, tym, no, jak został debór. pogoniony... No tak, z dwóch by... mocnych europejskich klubów typu Barcelona i Tottenham. Nie wiem, fajnie. fajnie by mu się nie. trochę więcej zespołowej gry i wtedy Meksyk byłby dużo droższy, bo on ma duże możliwości. Znaczy na fajnie na grał Vela, w... fajnie Zrobienia grał Dos Santos, miejsce, na no, Meksyk się przyjemnie patrzyło w odróżnieniu od Francji, Urugwaju. No, to był i... wyjątkowo śpiące. Znaczy, mecz. RPA też nie grało źle w piłkę. Znaczy, no. RPA tak... stwarzało bardzo mało sytuacji, grało bardzo no, oszczędnie. Stwarzało mało, ale strzeliło gola i tak na upartego, jakby sędzia się tam żachnął przez chwilę, to mógł spokojnie karnego podyktować dla RPA. Znaczy, tam ja... była, była przepychanka, łapali się obaj za ręce, ale ja już takie karne widziałem, więc. No tak, więc... Znaczy, generalnie yy, chciałem dodać, że sędziowanie w obu meczach, mimo tego, że nazwiska sędziów nie powalają. No te, te Uzbekistan i Japonia Sędzia z Uzbekistanu to ten, który miał sędziować finał Pucharu Polski, był taki tak, pom pomysł tak. przez chwilę bardzo, bardzo przyzwoicie poprowadzone zawody, jedne i drugie Wspominaliśmy drugiej. o nim tak, tak. Tak. No a to w ogóle szok, szok, bo mecz otwarcia to jednak jest taka impreza znaczy taki mecz, na który nie, są, są zwrócono czy całego mhm. świata, wielu ludzi, którzy nawet nie interesuje się tak do końca mistrzostwami, no to ogląda mecz otwarcia i finał tak i po, powierzenie tego sędziemu z Uzbekistanu. Decyzja odważna, ale, ale wychodzi na to, że dobra. Nie, Bardzo przyzwoicie, w ogóle te mecze nie były bardzo ostre, tam było mało fauli. Znaczy kartkę można było dać pienarowi za nakładkę za wejście w markeza. No, poza lodziarzem, który. Znaczy, ewidentnie, no tak. No. <śmiech> znaczy, było tak, że w drugim meczu rzeczywiście czekało się na kartkę dla Francuzów. Dostał um, okay. Lodeiro, no ale on się prosił. No, ale Tulalan też był blisko. Tulalan też polecenia. był blisko. Natomiast no, Pienar powinien dostać żółtą kartkę w pierwszym meczu za nakładkę na markazie. Nie dostał, bo to była, nie wiem, tam 10 czy 13 minuta meczu. Później Meksyk, Meksyk miał bardzo fajny pomysł na, w ogóle na mecz, tak? Żeby wyjść, w ciągu 15-20 minut strzelić gola. I rzeczywiście tak próbowali to zrobić. Vela był bardzo aktywny, bardzo aktywny był właśnie do Santos. Nie udało się, cofnęli się, oddali na chwilę pole. Tam były dwa, trzy rzuty wolne. Po tych dwóch, trzech rzutach wolnych okazało się, że gra się trochę wyrównała. Meksyk był lepszy. Wystarczy popatrzeć, gdzie grają Meksykanie, gdzie grają, yy, gdzie grają reprezentanci RPA. Oprócz Pienara to jest pustynia. A Meksyk no to jest paru piłkarzy, którzy grają w Mocy, którzy No, nie, w różnych... Coena, no tak, tak no, ale, ale, no ale tutaj masz, wiesz, tu masz Vele z Arsenalu, tu masz no nie, większość... do, do, do Santosa znanego, masz Marqueza z Barcelony. No to są piłkarze, którzy z Jedn... paru piłkarzy meksykańskich, którzy wprawdzie grają z Jest... kariery w Meksyku, Wiesz, ale, ale już parę mistrzostw świata chociażby opędzili w swojej no, no. karierze. Znaczy wprowadzenie oka Blanco dla mnie pomyłka kompletna, bo już znaczy, widać, że nie, on, za... się, on już się nie rusza. Nie rusza się. Tak, tak, stoi tak. w miejscu. Znaczy, piłki ma strasznie dokładne faktycznie. No, jedno podanie, jedno podanie, jedno podanie, relacyjne, ale w międzyczasie ze cztery razy nie dobiegł do no, przecież, podanych ale do niego. mówiąc o przyjęciu na dwa metry, gdzie mówił, że Direktor myli się regularnie przy jego imieniu. O, o, dla, dla, mnie, dla mnie oni są o, obaj na szy I obaj, i obaj na d no. no do tego gdyby, jak, gdyby, jak gdyby jak trochę, gdyby trochę lepiej do bani no, gdyby trochę lepiej do, wiem, do bani wychodził Guillermo Franco też zawodnik grający na w Europie czyli on w West Hamie ostatni sezon spędził wcześniej w wcześniej Real. Real. no to no tam miał dwie takie piłki na głowę, że no, trzeba, było, trzeba było to skończyć golem, no. Także ja myślę, że Meksyk mimo wszystko w tej grupie ma duże szanse Ja bym jeszcze też, bo Francja gra totalny antyfutbol i, i tam nic się nie kleje zupełnie, tylko że oni podobnie grali dwa lata temu. Mniej więcej no tak to wyglądało, a w efekcie doszli do... nie dwa lata, cztery lata temu. Cztery. Doszli wow, do finału nie, w efekcie, nie, no, znaczy, tylko że wtedy chyba ja tam nie, mieli paru lepszych piłkarzy w Znaczy składzie. Ja nie widzę niczego w... znaczy... Fajnie gra Bidal w obronie, bo zagrał dobry mecz i on w ogóle znaczy, właśnie, bo To jest to, to, to tak? co mówiłem w trakcie meczu, że dla mnie czasami jest po prostu nie, niewiarygodne, jak mając do dyspozycji tylu dobrych piłkarzy, bo Francuzi, Francuzi pewnie piłkarzy rozsianych po świecie, to mają na dwie jedenastki. Takich znanych, tak? I nagle z tego udaje się temu Dobenekowi złożyć coś, co nie działa. no Po prostu nie działa w żadnym, w żadnym miejscu. Znaczy widać, że tam chemii nie ma żadnej w ogóle na boisku między nimi. Niby Górków ma prowadzić grę, okazuje się, że ten Górków strzela Panu Bogu w okno, zamiast podawać prostopadłe piłki. On nie ma im nie komu. Nie ma komu tych pod, piłek poda podawać. Z... Tak, go tak znika po po, po, po trzeciej, trzeciej minucie i pojawia się pojawianie w 15 tak. czy szóstej minucie tak. anelka też jest jakiś zagubiony w ogóle anelka cofa się tak głęboko po piłkę że w ogóle nie ma go w ataku no, bo jej nie dostaje, więc bo jej wrzutki nie w ogóle w pole karne ze skrzydeł no, praca, tak, Evry, i... praca Ewry na boku tak jest tak naprawdę najlepiej grają jest zmarnowana. No, evra, no, obrona obronie grają obrona, obrona, tak, obrona, tak, obrona tak, evra vidal tak, tak. no, obrona galas jakoś dają radę to mamy takich znaczy, raczej... Słaby bramkarz do tego, bo on rzeczywiście jakby, jakby tam chciał go ktoś zatrudnić dzisiaj przy jego obecnej formie e, tak parę no, razy. No, bo to już zwróciliśmy uwagę już meczach, w, ty... w meczach Lionu, że on tak, miał Lyon straszne... Lion i Liga Mistrzów on, no, tam, no, sporo, sporo błędów popełnia, tylko że trzeba mu dać szansę ten błąd popełnić. Jeszcze chciałem wrócić do, jednego, do jednej sytuacji, która była tak dziwacznie komentowana do gola Weli nieuznanego czyli gola ze spalonego ewidentnego tak? Dla, no, po do, do... 10 minutach komentatorzy <śmiech> się, że doszli. Nie było ręki doszli jednak <śmiech> do tego, że to był spalony znaczy... ale to regularnie już widać o tym, że komentatorzy nie patrzą na to co się dzieje na znaczy, boli nie nie nie a to poza, z... tymi, no, poza tym nie patrzą w monitory które znaczy mają nie, no ten jest ten prosty ten... przepis tak? mówiący o spalonym tak? no, no, nie, on nie zostawia w ogóle pola do interpretacji Tutaj ale, linie... ale, ale, chodź, ale poczek, chodź. trzeba go znać bo to nie Podstawowe. to właśnie to, co ty mówisz, że oni nie patrzyli oni patrzyli bardzo oni patrzyli, wnikliwie analizowali, oni analizowali każdą ja powtórkę oni... znaczy, tu linię spalonego wyznaczał bramkarz koniec, kropka yy, i nie ma się nad czym zastanawiać no. No. No i tyle. No, gol był e, nieuznany prawidłowo, tak? nie było tego Gola. Wela e, też nie zna e, najwyraźniej tego przepisu, bo domagał się. No, ja mówię, to, że nie... piłkarz się domagał. Znaczy, e, czy powiem w, tak, z oczywistej... nie, po, z no, bo... znaczy, czy powiem tak gdyby przy słupkach stało dwóch zawodników ob, z linii obrony? Nie, no to wiadomo, no, byłby no, Gol, to tak? A, to, a akurat stał jeden przy słupku, bramkarz poszedł na, na, na, na spacer. No i już, zamienili się pozycjami. Ten akurat tym razem spacer bramkarza, mimo że pusty przelot zaliczył, wyszedł im na dobre, bo no, tak. gdyby on został w bramce, no to też gol byłby, byłby zdobyty prawidłowo. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na marynarkę Jurka Dudka. No, o, o, tak, tak, to, to była śliczna, to prawda. tak. to było coś. To jak powiedział, Jasiu, bardzo londyńska. Tak, Łodsona bez charakteryzacji Szczy... mógł grać spokojnie. Do telewizji, do telewizji tak, idealnie się bardzo do... bardzo dobra. idealnie. No. chciałem powiedzieć, że zostały dwie minuty a no to, to możemy jeszcze powiedzieć o piłkach, piłkarzach ręcznych bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, wyszła. że nie ma e, młodych chłopaków, którzy mogliby zastępować tych, którzy obecnie stanowią o sile naszej mhm. kadry a Męcz z Litwą pokazał, że tacy chłopcy się pojawiają Znaczy, co ciekawe, właśnie ci których wymieniliśmy w odcinku podcastu który nagrywaliśmy na, te, na ten o, temat i doczekaliśmy się, Strasz pożarów jest strasz, jest, straż, tak. jest. Pali się moja Ale to jest na przykład ja, jak oglądałem Obamę. Musimy udawać, że nagrywamy to z RPA i że właśnie coś tam za się dzieje, bo właśnie Portugalczyków okradli. Zostaw mnie. Gdzie <śmiech> jest nie, nie. mój portfel? A, jest tutaj, ale jest pusty. Ha! Znaczy wiadomo, że Litwa to nie jest normalny przeciwnik nie, dla Polski, no tak, no bo Polska chodziło, w pierwszym chodzi... składzie Litwę wiezie 20 bramkami nie ma No oczywiście, i, no, to nie ma chodziło o to, żebyście no. ograli, ograli zawodnicy z młodzi. No, no trzeba spróbować takiego Adamuszka na przykład. Takiego Chrapkowskiego, który ja uważam, że jest bardzo ciekawym zawodnikiem i jeżeli tylko znaczy, jak poprawi przestanie... koordynację ruchową. I przestanie kozłować. No tak, no on jeszcze czuje się po prostu niepewny w tym wszystkim, jeszcze ma takie braki koordynacyjne lekkie. No Ale jak pogra trochę z się po jak po, po, po trochę tak. z Jurasikiem i no zobaczy, że nie trzeba. Jurasika była w tym meczu. On tak, tutaj zagrał jak profesora. prawdziwy nauczyciel. Tak, on, on tutaj po prostu był nauczycielem, grającym trenerem, który pomagał znaczy, chłopakom grać. On yy, świetna, świetny występ. W dwóch meczu zaliczył asysty do sześciu różnych zawodników grających na kole. Tam jest taka pozycja krzyżowa w grze naszej taka. reprezentacji, kiedy zmieniają się zawodnicy na, na kole, to on zaliczył do sześciu różnych, do różnych nie, nie zagrał, piłkarzy. To, to było to był takie klasyczne posunięcie, czyli jest jeden trener wenta, a drugi trener grający, Jurasik. To, to był właśnie Jurasik i on pokazywał chłopakom jak to należy realizować na żywo. W trakcie no. meczu. Świetna rola. świetna rola. No to teraz wiesz, bo mecz z Chorwacją chyba jest jakoś. Jutro, eee, po jutrze, jutro jak i pojutrze. Jutro właśnie, w Kielcach, pojutrze no w Warszawie. problem, żeby tych samych zawodników. Znaczy, on, on na, będzie. Tam nie będzie w grał chyba i ktoś tam. No, no z tak, tych, tak, ale no, u nas też nie będzie grał no do, tak. wielu zawodników, ale pograć ale przeciwko zderzyć, Chorwacji. Zderzyć ich z Chorwacji eee. No, no ale nie, no nikt jest, jest, znaczy, jest. jeżeli Polska przegra z Chorwacją w tej sytuacji, nikt nie będzie wyciągał tak daleko idących wniosków, jak po meczu naszych piłkarzy przeciwko nie, Hiszpanii no tak, no no. Tutaj, tutaj e, bo nie, wszyscy no, wiedzą no, jaka jest wartość no. naszej reprezentacji w piłce ręcznej i, a mało kto wie jaka jest wartość naszej reprezentacji w piłce nożnej ja myślę, że w... nie, to, ta, wszyscy to, to, to, to, to akurat <laughs> wiedzą, wartości no. nie ma właściwie żadnej w tej chwili Na, ta. Znaczy, no nie, nie wiadomo bo ona by się pewnie jakoś mogła zmaterializować, gdybyśmy ją zobaczyli w bezpośrednich meczach o punkty z drużynami, z drużynami typu Słowacja, Słowacja, Słowenia, nie wiem, tam Litwa, Łotwa czy coś takiego. Tak? Z Hiszpanią wiadomo, że o punkty przegramy zawsze. Tak? Mhm. Z Anglią też. Bo zawsze no przegraliśmy. No, tylko że. I raz wygraliśmy nawet. Znam takich, co sobie wytatuowali te daty na różnych <śmiech> częściach ciała. Zupełnie bez sensu. No. To nie występują w studiu TVP z reguły. <śmiech> tak. To tak jak ja się opowiadał o chłopcu, który miał wytatuowane BKR. Na czole. Co to znaczy bekar? Boże, kopsnij rozum. A to smutna o, historia, nie. Nie na podcast. nie no, na podcast. Naprawdę fajnie było patrzeć na tych chłopców. Że, i... powiedział. Fajnie nie było jest, patrzeć nie na tych chłopców. To Ty jest na... dużo lepsze od wszystkich żartów redaktora Kiedyś... Magdziarza. Kiedyś przy dłuższym podcaście wytłumaczę, na czym polega ten żart. A to jest żart? Smutny. Dość, dość, dość, dość ponury. Smutny. Tak, dość ponury. Ale, jednak, ale jednak żart. Ponury żart angielski na trzy odcinki sobie rozłożę. Buduj na, na pięć. Na k, na i na i na Zawieś, Zawieś opowieść w pewnym momencie do końca że w następnym odcinku. E, Zaj, słuchalność nam wzrośnie. Ta, ta. Ba bardzo się cieszę, że będziesz jak, dyktarei, jak, jak ponieważ w, w dynastas albo w klanie. Zawieszał jak Rysio. Ja, tylko chciałem, na, na szybko, <ślam> chciałem tylko na szybko jeszcze powiedzieć, że, bo o żużlu mało mówimy. No. Było A, graf, Grand Prix Danii, w którym Polacy zajęli dwa pierwsze miejsca. E, no mało prawie. mówimy i, i no, no, najbardziej dziwaczne jest to, że liderem klasyfikacji generalnej jest Jacek Hampel. Jasne. Jasne. Fuh, y, Jacek to Golob był brat, <głos> brat Tomasza. Ja tak. cały czas mam wrażenie, że Golob musi... W, Albo Jacek, Jacek Zieliński. Tak? Nie, Jacek Zieliński jest teraz na tym, w RPA. A jeden był w Murci, drugi. W sensie. ten, ten, ten sam. <głos> Nie ten sam, inny. No, to obaj, obaj w RPA jest ten z Lecha. Tak. Jacek z Lecha. <laughs> tak, No dobrze. Tak, no, chodzi o to, że Tomasz Golop ma zdobyć Mistrzostwo Świata już nie, odkąd ja pamiętam. Od 15 lat to Mistrzostwo Świata zdobywa No i dłużej go zdobyć odo się, odo nie może. No, a tutaj się okaże, że, że, że, że mu Hampel zabierze. Będzie Polak, tak. Bo mu Hampel, Będzie on Hamplem. Jak się nazywa ten jedyny mistrz, polski mistrz świata z historii? E... Szczakiel. Tak, Jerzy tak, Szczakiel. Szczakiel. Tak. Ale to było w 1974? to dawno było, tak jak Szczakiel wygrywał. Później blisko był jeszcze... No był taki, co się Plech nazywał, Zenon. Zenon, właśnie. To. Zenon Plech. I był, był jeszcze blisko. drugi, co się nazywał, też był blisko. nie. No. No. No dobra. A pionowo, a pionowo co chodzi? Szypionowo. Tak, pionowo na G. Myślę, że jeżeli chodzi o żużla to grafik mamy odznaczony mniej więcej na jakieś pół roku. No, bo my się na żużlu znamy. Słabo. No chyba, że Hampton będzie mistrzostwo Świata. No to to, to wtedy o tym Wtedy pojedziemy, pojedziemy i zrobimy z nim wywiad. wtedy Jak no, on no, się nazywał? Nie na taki szybko golop. Wywiada. Nie. Wiem, że nie, ale chciałem ci ułatwić. Ale bo na G. Ja co Golop <laughs> Dobrze. szanowni słuchacze to był 106 odcinek subiektywnego podcastu Zobacz, a może wyjaśnimy, może wyjaśnimy słuchaczom bardzo. czy będziemy nagrywać w czasie mistrzostw częściej czy nie no będziemy czy no, z tego wynika, to że będziemy Jeżeli... ale my chyba nadal nie wiemy ja myślę, że następny odcinek będzie koło środy Ten postaramy jakiej na środy, co dzisiaj, co dzisiaj jest? jest dzisiaj jest piątek to rzeczywiście w ogóle nie jest częściej. Zwykle nagrywaliśmy raz na tydzień, więc to jest no, dwa razy. Środa to będzie już następny tydzień. No tak. Koło no, <grym> weekendu robicie następny, nagramy w piątek, tak? tak. Co dwa dni? Nie, co nie, dwa, piątek, trzy dni. Bo... No, no. Co, co dwa, trzy dni. Do czterech. Od piątku do środy są dwa dni? Ale od środy <grym> do, do, do piątku. Jak się w poniedziałek nie spotkacie, to może spotkamy się w poniedziałek i potem nagramy w czwartek i... i i znowu w poniedziałek. To Dobrze. my sobie to ustalimy poza anteną. No, e, prawdopodobnie raz, z, z, z, jeszcze, jeszcze jakiś nagramy. Oficjalna <grym> informacja jest taka, o, że będziemy nagrywać podcasty raz na jakiś czas. I tego się będziemy trzymać. I proszę łapać, jest coś takiego jak RSS, więc można sobie znaleźć. Niektórzy dają radę. Tak. To pozdrawiamy tych, którzy dają radę. Y, y, żegnają się w tym błyskawicznym odcinku. Gancarz? Nie Gancarz. Tak. Gancarczyk. Sam jesteś Gancarczyk, Janusz. Jacek. Żegna się Janusz Gancarczyk. Jacuś, Jacuś Gancarczyk. Jacek Golop. Jeszcze redaktor Toś na szybki żart, jeżeli ma jakiś na podoręciu. Nie, nie ma, nie ma, nie ma, bo teraz jest... Za... Ale jak się rozejrzał, o tym po, podorędziu. <śle> Szukałem go w okolicy, tutaj gdzieś. <śle> Szukał redaktora Magdziarza. <śle> ja, no, tylko prąd go kopnął dzisiaj, więc... No, prąd mnie dzisiaj zdrowo trzepnął. Zamach na moje życie, redaktor Kondraciuk jakiś uknął. Nikt, kto nie wlazł po pijaku yy, na przedłużacz gołymi stopami, nie wie, co to znaczy, yy, jak go prąd kąpnął. Ja wiem. <śle> o, Ta, Juwenalia. Byłeś przy tym, Tak? Tak. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. Ja Pamię masz prawo nie pamiętać. <gry> Mokry byłem, gdyż kąpałem się w fontannie. Mokry wlazłeś na prąd? To, to było wtedy, jak, jak nas wyciągali z pociągu do Bukaresztu. Mój ojciec zresztą. Ja tylko powiem, ja Boże. tylko pamiętam. Nie ja tak, rozumiem. Re, re, jak, ta, jak redaktor Magdżasz Pranie robił na dachu u siebie. Nie, nie, to lepiej. Nie to jest nie, tak to, to, to jak, raczej, jak redaktora Gawła. To na nie nie wszystkich to, świętych się nie, radaje. Nie, no ale żyje przeżyw. Tak, tak? Jest, to jest. Muszą to? być kryzantemy na stole. Przecież przed chwilą chciałeś mnie jednak poprawić. No to nie ja. Z ja. To, że ja go uratowałem to nie znaczy, że ty go możesz dobijać. <głosy> e, Dobrze. Żegnamy się. Jacek Golop. Nie pamiętam cały czas. Jan Janusz. <głosy> ma ja się nazywam, to, to pamiętam. No <głosy> to już jest z, jakiś... go, O, gaweł jest ciebie. <głosy> No żegnaj się. No to ja już się pożegnałem. Znaczy się pożegnałeś. No to pożegna. jakiś tam nagierzy na żużlowiec następny. Chyba z szybkością światła żeście się pożegnali, bo ja nic nie słyszałem. Najdłuższe jest w tym podcaście pożegnanie. Ernest Gaweł. I ja, Przemek Kondraciuk, redaktor. Nie żużlowiec. Ukraiński żużlowiec. Ukraiński żużlowiec. Po No dobrze, jesteśmy z powrotem. Była krótka przerwa na paluszka. Chyba na worek paluszków. To znaczy, bo czas jest względny. Dla nas minęła chwila, dla słuchaczy minęło prawie 50 minut. Aha, To w ten sposób. To w ten sposób to wygląda. Tutaj jak kolega Ernest skończy sobie nalewać trunki, jak nie, zaleje nam, w jak nie zaleje nam, jak już jesteśmy tak technicznie, nagrywamy dzisiejszy odcinek na rejestrator, który się Edirol nazywa. Jak, Boż. jak go nie zaleje zaraz tu redaktor. Płacą Ci za to? No, to ja powiedzieć, że tak. jesteśmy ubrani. Ja mam... Skarpetki. To tak jak ja. Też Już, Nie wiem, jak, jem, jak mam firmy, musiałbym zajrzeć w metkę, albo jest taki zabawne. Nie wiem, to Nie no wiem, Nie jest. Nie tak, no, ale to jest. DW... Owszem, owszem to DWW-zelatory, które istnieją w internecie i elegancko wycinają częstotliwość, na której istnieją w wwuzele, dzięki czemu w internecie można oglądać za bardzo spokojnie mecz, słysząc nawet kibiców, którzy normalnie kibicują, a nie słyszeć Wuzeli. A to coś kosztuje? 3 nie. euro. O, no. no Ale... Prawie nic. Ale... A dla, cie... dla ciebie to w ogóle zadanie. sobie taki klipek 50-minutowy, proszę ja ciebie, odpalasz go równo z transmisją, a, I na, nie słyszysz wuuzeli na tej zasadzie, że jest taki hałas, hałas i antyhałas, tak? Bo, tak, się tak, one znoszą tak. przeciw, przeciw, dalej. Przeciw fala. Przeciw fala. Tak jest. No, no, tak jak, jak, wiadomo, te... jak wiadomo, radio działa na zasadach takich, że to falowe. Tak, tak, tak. jak te słuchawki, co je można założyć na, na głowę i wpaść pod samochód. To można. Można w metrze słuchać radia i nie słyszeć metra. Tak, to prawda. E, ale co polecamy za, naszym słuchaczom. Natomiast, natomiast do łez mnie rozbawiła argumentacja pana Blatera z organizacji mafijnej FIFA, e, który powiedział, że. E, <śmiech> że on nie może przecież zabronić WWZL, bo to jest część folkloru. Ale oczywiście, że ja się z tym zgadzam. Ja nie rozumiem nagonki na, na WWZL. To no ja jest roz... jakaś paranoja. To znaczy, jest ja... I do mnie ta, do do mnie... Do do mnie ta argumentacja trafia. Pod jednym warunkiem, że za dwa lata w Polsce nikt nam nie zwrócił uwagi, że lejemy kibiców w różnych przeciwnych poryjach, że palimy flagi, że używamy rac, że mamy dziurawe drogi, nie mamy hoteli. To jest nasz folklor. Oni mają trąby, my mamy chamstwo. My się, my się... I to jest nasz... I to jest... Ja absolutnie... Trzeba Wiesz, być konsekwentnym. To masz. <g northwest> to, to, to, nie, nie tej nagonki. To jest w ogóle znaczy, paranoia, ab, To no. absolutnie znosi ideę kibicowania. Trąbienie bez sensu przez 90 minut powoduje, że człowiek... Ja, jak oglądam mecz sam, zasypiam bo jest, częstotliwość jest taka, jak na Formule jak 1. Jak Formule 1 oglądam sam, ryk silników jednostajny mniej więcej na tej samej częstotliwości, taka pokazuje, że, że jestem w lekkiej komie. Żywo, Przy Formule 1 to do... chyba nawet jest troszkę bardziej zróżnicowane, bo tam się zmienia no, prędkość telewizji, telewizji są... telewizji jest... no, no, no, no, na zakręteń. Jego forman potrafił zróżnicować. Na chwilę je przyciszyć. Znaczy, niestety mam pewną obawę, że jeżeli RPA odpadnie, czego im serdecznie życzę od samego początku, ze względu na te wwz i ten ich folklor yy, między innymi. Yy, a poza tym na, yy, jak, jak, z, jak grają w piłkę to też nie przemawia do mnie w ogóle. Yy to myślę, że jednak nie przestaną bo y, trąbić na tych trąbach, bo po prostu innej kultury kibicowania nie ma. To nie jest tak, że oni tam mają jakieś y, mądre piosenki albo potrafią y, kibicować w jakiś normal... Zagłuszają kompletnie wszystko. To jest tak, jakbym był na meczu mrój Pszczół w, w, w, włożył łeb do ula. Tak się czuję cały no, nie czas. Nie przestaną, bo nie jest tak, że WWZL są tylko na meczu RPA, tylko są na wszystkich meczach. Więc, no, niestety. To, nie? A co więcej, będący nie, specjalnie... tam na miejscu kibice innych drużyn, pochodzący nawet z różnych innych kontynentów, również że tak powiem, adaptują zwyczaje. Mało tego, w Londynie się sprzedało podobno 400 tego, tysięcy tego typu Ten. urządzeń. Mało tego, jest y, aplikacja na iPhone'a WWZ, można sobie kupić, żeby sobie tromalić. No. no. Na I nawet jest WWZ Pro. Znaczy, ja, ja mam tak, żeby, nie wiem, na skokach narciarskich byłem może dwa razy, trzy. Jak ktoś mi to, ktoś kto nie ma zielonego zazwyczaj pojęcia i zazwyczaj stoi tyłem. Bo zauważyłem, że kibice w RPA też tak mają, że y, mało ich interesuje to, co się dzieje na boisku bo te WWZ, to nie jest tak, że oni reagują na to, co się dzieje na placu i trąbią głośniej albo ciszej. Czasem im się zdarzy, że zamilkną tak jak po rzeczonym przez redaktora no, Magdziarza goll Jest for tak, że przy akcjach trochę głośniej to też jest tak, że... że, że Ale nadal jest, nadal znaczy, dość jednostajnie. Na, tak, nadal, bardzo, nadal, <laughs> nadal jest to dla mnie zaprzeczenie kompletne duchu... Ducha kibicowania. Ja po tygodniu się nawet przyzwyczaiłem. No, Grzegorz Lato i, też to, powiedział, że się przyzwyczaił. on ma to, dobry to, słuch. Ja uważam, że cała ta nagonka na WUZEL, nie mam pojęcia, na czym to polega i skąd się to bierze, zamiast ludzi zajmować się futbolem... Ja mam pojęcie, na czym polega. Ciężko się zajmować i słyszysz tak... Ale ciężko się zajmować futbolem no ja to Tak samo to, wiesz, no, to jest na tej samej zasadzie. Wiesz, jak przychodzę i oglądam polski mecz, no to, i słyszę, za, to zobaczysz. Nie, pra, pra, zobaczysz za, PZPN, no No, no to, to, właśnie, a, właśnie... To, to użyłeś argumentu właśnie prezesa Laty, bo prezes Lato z prezesem byłem Mickiewiczem powiedzieli, że oni wolą WWZL niż piosenki polskich kibiców. E, no to z drugiej strony powiem że ciężko też jest oglądać mecz, jak ktoś się w No, to Na mnie działa to podobnie. Nagle sobie uświadomiłem, dlaczego WWZL mi tak bardzo nie przeszkadzają bo większość meczów oglądam w pracy i oglądam na wyciszonym a, a, <laughs> tak do mnie doszło teraz przed a, a ja na przykład mam także, że jak, ponieważ jak wiadomo dziecko moje jest takie nie za duże i czasami opuszcza pomieszczenie w którym oglądam mecz na własnych czterech nogach bo ono jest na tym etapie więc muszę tam podążyć i prób wtedy robię sobie głośniej, żeby usłyszeć, co się dzieje na stadionie. W drugim pomieszczeniu nie ma bata, żebym usłyszał komentarz. No i słyszę może całe szczęście, słyszę... bo słyszę... słuchanie Darka Szpakowskiego Dobra, ale, ale są koreańskie też... nazwiska. Znaczy, są... No, nie, no, jest to trochę śmieszne, ale przynajmniej chciałbym usłyszeć, że gol albo nie wiem, jakaś akcja podbramkowa, żeby móc to dziecko wziąć pod pachę i wrócić i zobaczyć, czy był gol, czy, czy nie. Ja nie to bym na rady. przykład wiele dał, żeby słyszeć tylko i wyłącznie stadion i nawet te a żeby nie słyszeć komentarza. A redaktor gdzieś nie wyłączył telefonu. I dostanie klapsa. I wszystko przez niego, znowu trzęsienie ziemi. Karę finansową pomodzie. wysokości 100 batów. tego odebrałem zamiast zrzucić, więc ktoś się usłyszał. No, no, no. Pozdrawiamy kogoś. Już, już, Dobrze. Już Chciałem przejść i... do drugiego tematu z zupełnie innej beczki. A, a Ci sobie szukać nowej pracy. A propos mistrzostw świata. Chciałem się skupić na tym, czego się obawiałem bardziej niż w Wuzeli. Mianowicie sędziowanie na tych mistrzostwach zaskakuje mnie wysokim poziomem, dosyć. Są różne, bo no nie będziemy nic mówić o piłce nożnej? Będziemy, będziemy ale, ale, okay. ale właśnie Metodycznie, metodycznie ale chciałam na końcu chciałem tylko troszkę. nie przejść. Dlatego, że no jak to zjem paluszka. Wczoraj w meczu Hondurasu z Chile pan sędzia z Seszeli, nazwiska nie pomnę, mylił się strasznie ale mylił się sprawiedliwie w obie strony. To znaczy, że jak... Nie przesadzajmy tym strasznie. Tak bardzo się nie mylił. No. Znaczy to, nie... Był pierwszy, to, nie, to było pierwsze sędziowanie, które mogło wypaczyć wynik meczu, ale go nie wypaczyło, bo człowiek y, po prostu y, gwizdał konsekwentnie y, to samo w obie strony. Tak? Ja jak usłyszałem, skąd jest Pan, to byłem w ogóle zdziwiony, że... Znaczy, ale dzisiaj na przykład powiem Wam, że sędziowanie meczu Argentyny z Koreą, no wiadomo, sędzia Deblekere to nie urodził się wczoraj i sędziował parę dobrych spotkań. Natomiast pierwszy faul na Messi... Od razu żółta kartka, bez żadnych ostrzeżeń, bez żadnej dyskusji. I taka, takie sędziowanie powoduje, że Koreańczykom się trochę plan na mecz posypał, bo oni chyba chcieli się kopać z Argentyną. Sędzia im nie pozwolił od razu. Bardzo mi się to podoba. Podoba mi się wykluczanie takich zawodników jak w dniu dzisiejszym kajty z drużyny Nigerii. No, bez żadnej dyskusji, bez żadnego myślenia o tym, czy drużyna jest z Afryki czy, czy, czy z Antarktydy. Nie istotne, Jest chamskie wejście, drużyna musi zapłacić. Trudno. Jak się nie ma mózgu, to się trzeba zmienić pracę. No nie wiem, można leżeć tam za boiskiem. I... No dyrektywy też były takie, żeby bardzo surowo i od razu karać. No. Do tego jest bardzo niewiele goli do tej pory z takich wątpliwych spalonych. Był dzisiaj goli Głajna, były golę Wcześniej... dla Słowaków. Gol dla Słowaków, był to ze spalonego. Spalone. Yy, tak. No ale to są takie spalone, które ja jestem w stanie zawsze sędziemu wybaczyć. Bo to jest taki spalone, gdzie piłka jest zagrywana szybko. Yy, dużo spalonych jest wychwytywanych bardzo prawidłowo. Yy, no nie zdali. Nie, nie żdali, tak, ale, ale z, duchem, z duchem gry są sędziowane mistrzostwa i poziom sędziowania oceniam e, e, wysoko. I, i, I to, że konsekwentnie dawane są kartki, od samego początku czerwone, to z czego się śmiejemy czasami, że da, ktoś da, dał, da, dał radę złapać dwie żółte w 9 minut, trudno, no, jeżeli nie zmążał po pierwszej żółtej, no to druga go eliminuje z udziału w, no, czasem już w turnieju. Nie, no czasem trzeba pamiętać o tym, że, że te żółte kartki czasami bywają, bywają przypadkowe, no to to jest nie tak, że... A czy zresztą no w w tym tutaj akurat nie było przypadku. No. Tak, ale jeżeli dostajesz jedną przypadkową, to dostajesz żółtą, tak? A druga przypadkowa, no to, yy, no to już musisz myśleć o tym, co robisz, jeżeli wiesz, nie, że no, masz tak, żółtą tak. kartkę, tak. Chyba, że druga jest przypadkowa, pierwsza, no. nie? To, to, to, teraz... to wtedy to nie masz szczęścia, no, w no. życiu czasami masz pecha, tak? tak. Popuszki, no to się nazywa odżyj z nich. Widzę, że nasz nowy mikrofon nie inspiruje Cię do używania tak, tak. języka. Na <laughs> bardzo bardzo bardzo przew, przew, przewrotną też sytuacją była dzisiejsza y, jedna z interwencji bramkarza Niamy z drużyny Nigerii, który chyba najlepszym bramkarzem do tej pory jest na tym turnieju, a mecz dzisiaj jest... trochę, trochę był już, no już był, tak, to prawda, bo jako pierwsza pożegnała się Nigeria, co mnie zaskoczyło mocno. Nie, ale w, w, tym, w tym turnieju jest kilku bramkarzy, którzy się absolutnie wybijają, jeżeli chodzi a czy o... Eniama się wybijał bardzo długo, a potem jeden Babol typu Green... Czyli wyplucie piłki no zupełnie tak, łatwej. Tak. Green tam niczego nie pluł. <grymne> Green sobie weprnął. <grymne> tak, tak, znaczy... Paniama przynajmniej udawał, że broni. No i tam da, Dał szansę, napastnikowi że się jednak pomyli. No Green tak, nie dał nikomu a, a szansy, żeby się pomylił. Po prostu sam sobie wrzucił piłkę. Tak, Natomiast bohaterem tego meczu dla Greków był zdecydowanie zawodnik Kajta którego do trzydziestej tam którejś minuty, kiedy dostał czerwoną kartkę, to istniała jedna drużyna na boisku, była bo to Nigeria i karzy. Ale ja zaczęło mówić w czterdziestej minucie i istniała w zasadzie <grym> tylko Grecja. <grym> tak, Grecja rzeczywiście, no. Taką Grecję też przyjemnie oglądać. Nie, tylko że tak. fantastycznie grali. To, ale to abstrahując od tego, znaczy, że. fantastycznie grali że Nigeria... w, w tym meczu, który ty oglądałeś. Tak. No, tak no, w tym tak. meczu, który ja oglądałem, nie grali fantastycznie. bo, na, bo na ja tak od tego, może, może że Nigeria grała w dziesiątkę, ale. mecz, który był przed chwilą, bo myślę, że tak może by się zająć, to się działo przez cały tydzień, bo czasu nie mamy za dużo. Tak, to wyróżniające się zjawiska, poproszę redaktor Młodziaż Pierwszych. O rany. Bo ja chciałem powiedzieć, że to ja trawa chciałem, i plastikowa ja chcia, piłka. Ja chciałem powiedzieć, że do, do, do wczoraj jeszcze wyglądało na to, że najładniej grającą drużyną Mundialu będą Niemcy. E, więc świat trochę staje, staje na głowie. Ale nie po raz pierwszy, bo cztery lata temu Niemcy tak, tak, też oni, grali ładnie. Oni jadą trochę cały czas na tej swojej renomie wypracowanej przez długie wieki. Renomie to tak dużo. No, w 1410 grali, grali niezbyt pięknie. Tak jak wander. A ostatnie parę lata już kolejny turniej, gdzie na Niemców naprawdę się bardzo miło patrzy. Mm, e, tak. Grają w piłkę, strzelają gole i, i grają ładnie i skutecznie. Bo na przykład yy... Hiszpanie też można powiedzieć, że grali ładnie, tylko co z tego. No Jest to yy... drużyna, która strzela napastnikami. Cieka ciekawą rzecz powiedział e, Wayne Rooney, który powiedział, że no, a Niemcom na pewno jest to łatwiej, bo piłka do niczego się kompletnie nie nadaje. E, nigdy nawet koło piłki nie leżała, ale Niemcy grali nią cały rok w Bundeslidze. No ale zaraz ee, potem dodał, że tak naprawdę a, już się przyzwyczają do tej piłki i dajcie nam jeszcze Dobrze, tydzień. Dobrze, ale Niemcy ale Niemcy nie, nie mieli tygodnia, tylko Niemcy mieli rok. No tak, no, a mieli Niemcy dużej. mają reprezentację, która składa się chyba w 100% z zawodników, którzy grają w tak, Bundeslidze. No, tak? Byłby, byłby tak. Balak, ale go nie ma. Więc ale go nie, poza, nie ma, tak. więc, ale... więc tam 100% zawodników, z czego 11% to są ludzie urodzeni poza, poza Ale Niemcami. bądźmy ostrożni, żeby nie wyszło tak, że ten wynik, wyniki te fantastyczne dla Niemców jest, jest wynikiem tylko tego, że mieli po prostu do czynienia dłużej z piłką piłka nie może, nie, piłka na tym nie poziomie może tłumaczyć wszystkiego oczywiście, że nie, Niemcy grają ładnie w piłkę bo grają i grają tak od zagrali fenomenalnie skrzydłami, świetnie się ustawili przygotowali do tego tak. meczu i po, po prostu wykorzystali tą sytuację natomiast na tym poziomie yy, decydują czasami niuanse i to, że komuś piłka leży albo nie leży to, jest, to, to też czasami potrafi Wystarczy, że jest decydujące w jednej czy dwóch akcjach w meczu, że ktoś w piłkę trafił, bo się odbiła tak, jak przewidywał, że się odbiła. No, ale odbije. właśnie to nie było jednej ja na, był no, sytuacji, tylko tutaj była zdecydowana no, to, ale poza, niemcami no. ale poza Niemcami. W każdym razie, bo mi ucieknie moje W każdym pytanie. meczu naprzeciwko tak. siebie stają dwie drużyny, które nie grały tą piłką, i szanse mają, jakby nie było równe. Nie, no. Moje, no. Pytanie. Mo, moje pytanie jest następujące: Czy wybór Niemców był wyborem strategicznym, którego mogli dokonać wszyscy. Czy Niemcy jako jedyni mogli przez rok grać e, tą piłkę? Nie, cała nie, historia Ligi, polega na Ligi tym. Ligi decydują nie. o tym, z kim podpisują kontrakt na piłkę po prostu, kto więcej za to płaci. Polska Liga gra Pumą, angielska Nike, hiszpańska też Nike. Hiszpańska Nike, włoska Nike. A Niemcy, no, a Niemcy to, nie mają a żadnej umowy jako Niemcy Liga. Niemcy Adidasem no, nie, nie zasz... mają podpisanej umowy. Sobie. Mają, oczywiście, że mają. Liga niemiecka nie, ma podpisaną, ja nie normalnie ma z Adidasem podpisaną umowę. No ale to, w takim, ale to wszystko jest trochę nie fair, bo jeżeli jest taka specyficzna piłka, to w ogóle bez żadnych kontraktów i tak dalej powinni tym, którzy chcą pozwolić w tym My, sezonie poprzedza, poprzedzającym grać tą piłką. Nie, nie, piłka tak. była dostępna. No, tak, no, Czyli w mecie reprezentacyjnej i tak. ma, ma kontrakt na ligę kontrakt i zapłaciła za to kilkaset milionów euro. To dlaczego nagle mają pozwolić grać pił piłką Adidasa? Po prostu Po prostu no, no. Wiesz, Podpisuje się kontrakt, firma płaci. No w ogóle to jest chamstwo, żeby tylko jedną piłką rozgrywać Mistrzostwa Świata. No tak jak mówiłem w poprzednim, tak w poprzednim odcinku, który słuchacze znaczy, usłyszeli dopóki... przed chwilą, kiedyś przynosili jedni jedną piłkę, drudzy no. drugą. I powinno być losowanie. <laughs> Jedna połowa jedną piłką, druga drugą. Nie no, już znaczy, dopóki te piłki są jakieś tam standardowe, normalne, no, ale to nie, nie ma wielkiego znaczenia. W tym roku po prostu Dawidias coś ee... dziwnego wymyślił. Znaczy, czy... Pamiętam, w Mistrzostwach Europy ta ich piłka też była dziwna. Owszem, ona jest dziwna co roku, a ta jest w ogóle, jak się popatrzy na specyfikę tej piłki, ona jest rzeczywiście plasuje się w dolnej granicy dopuszczalnej, dopuszczalnej wagi. Podczas kiedy piłki Nike, na przykład, czy Pumy, która w ogóle przekracza wagowo i dlatego nie gra się nią w normalnych ligach, bo jest za ciężka. Polscy piłkarze bardzo na piłki Pumy narzekają, bo są po prostu, nie dość, że chłoną wodę, a w Polsce często gra się na deszczu to są w ogóle ciężkie same z siebie natomiast piłki Nike'a plasują się w górnej granicy dopuszczalnej no widać, wagi widać po bardzo jest ta widać po strzak... ja miałem w rękach, jest bardzo widać dziwna. po strzałach z daleka, że po prostu piłkarze, którzy normalnie potrafią trafić w bramkę ładują 5-6 metrów nad no, poprzeczką, nad poprzeczką. co było widać w, nie nie w meczu tak. Anglików chociażby, Anglików, czy w meczu Francuzów Hiszpanów. Gdzie, gdzie piłka lata w ogóle jak chce Messi powiedział, że taką piłką mimo tego, że jest zawodnikiem Adidasa i nawet Adidas wyraził się w ten sposób że się zastanawiali czy, czy nie ukarać go za, za taką wypowiedź Capello, który parę piłek w życiu trzymał bo przypomnijmy, że grał na Mistrzostwach Świata w 70. chociażby czwartym roku i od tamtej pory a wcześniej też i później w piłkę grała, później był trenerem, powiedział, że to jest najgorsza piłka z jaką miał w życiu do czynienia Coś w tym jest. To jest tak, że oczywiście nie można przesądzać. To dzisiaj, gdyby Korea grała Nike'em, a Argentyna Adidasem, to nadal Argentyna. No, jak miał okazję Kasi... swoją piłkę to No w ogóle tak, by ale mówię, że gdyby żeby zrobić. Mi się tytus. Gdyby, gdyby, zrodzi... ten gdyby zrobić tego samego dnia dwa mecze między Koreą mhm. i Argentyną, to nadal i różnymi piłkami, to nadal Argentyna by te, te oba mecze wygrała. Ale to jest tak, że na przykład Grecy dzisiaj jak grali, mimo że grali w przewadze, to na przykład oddawali bardzo wiele strzałów z dystansu i te strzały szły w światło bramki. Tak, ale uważa, że to. Można, ale no. zauważ, że to głównie były strzały, które, które były albo po ziemi, albo bardzo no na no niskim tak, łapie. Ja, ja te strzały, też, też które są, te, te wtedy, kiedy zawodnik się odchyla, piłka automatycznie dostaje jakiejś dziwnej rotacji. E, jedyny strzał tak naprawdę, który wpadł po, pod poprzeczkę na tych mistrzostwach, to jest strzał Forlana, który w dodatku był po rykoszecie. No Reszta... i Xabi który był bardzo blisko. No i Tevez z Wolnego, który uderzył dzisiaj fantastycznie, ale piłka też leciała z odchodzącą rotacją. Ta piłka dostaje rotacji w ogóle niezależnie od tego, co zawodnik z nią chce zrobić, to jest y, znaczy, w ogóle już chyba y, o piłce chyba skończy. No dwa tak. tak, o, o, o Lach, tym, co najistotniejsze. A o ma. murawie? Nie, nie, murawy, <śmiech> murawy. Znaczy, murawie, znaczy no. dopóki, dopóki to nie jest no to tak, że, nie wiem, są dwie kontuzje w meczu wynikające z tego, że murawa jest, nie wiem, czy źle położona, czy jest y, no, czy w połowie plastikowa, no na razie cierpi na tym Argentyna, bo generalnie cierpią zawodnicy starsi. Tak jak Walter Samuel na przykład, który takie kontuzje mięśniowe, yy, przeciążeniowe, ale wynikające raczej z długiego sezonu, jak w jego wypadku, bo Inter miał rzeczywiście najdłuższy sezon ze wszystkich drużyn. Do tego było dużo meczów reprezentacja Argentyny miała. A Walter Samuel no, po prostu się tam zerwał. Nie ma dużo takich jakichś dziwnych sytuacji, tak? że tam Murawa bardzo przeszkadza w grze. No tak mówią, że się piłka dziwnie odbija, ale, ale znaczy to, pamiętajmy bo o o tym, że piłka, warunki, ci... warunki są równe Takie dla obu drużyn, więc, tak. więc to tak, tak, tak naprawdę... no, Na razie, jeśli można wrócić do futbolu, na chwilę, może przypadkiem, yy, to mówiłem już o Niemcach, yy, może warto o innych favorach tak powiedzieć, bo... No tak, patrzyłem, Hispana... na, patrzyłem na przykład na Brazylię Brazylia i, miał, i miałem dziwne wrażenie, że najbardziej kreatywnym zawodnikiem jest Majkon w całej reprezentacji Brazylii. Nie ty jeden. A cała reszta to jak, jakaś taka w ogóle banda wyrobników. No bo, bo nie wyglądało, Brazylia nie wyglądała jak ta ta słynna drużyna, która ma grać najpiękniej na, znaczy, na, na, na, na turnieju. Znowu, znowu jest taki turniej, że Niemcy grają ładniej od Brazylii. Cztery lata temu tak było i teraz też tak jest. A ja wtedy, wtedy też Włosi świetnie grali, nie. naprawdę piękną piłkę. No to Włosi tak. teraz nie grają. Włosi teraz nie grają. Ale, ale, to w też jest, ale to też jest tak, że 4 lata temu też Włosi tak zaczynali. tak. Czarno tylko Włosi tak? mogą mieć trochę mało czasu. No, no, no, oni, pamiętajmy, oni, że to jest turniej, że to jest też tak, że drużyny <laughs> się... Włosi zawsze zaczynali tak. Że drużyny się będą rozpędzać. Wiesz, to nigeryjczycy też myśleli, że w drugim meczu dadzą radę odrobić to jest taka, że, że często się na Mistrzostwach Świata, czy Mistrzostwach Europy powtarzało tak, że ten, kto grał świetnie, absolutnie, rewelacyjnie początku, wszystkich pokonywał tak, od początku, to potem nagle szybko kończył karierę. Więc znaczy, Nie mówmy choć, ja, ja, ja jestem bardzo sceptyczny, ja jestem przede jeżeli chodzi wszystkim o to, żeby już teraz stworować wyroki, kto jest naprawdę A czy Znaczy, znaczy o... możemy spokojnie powiedzieć, kto gra ładnie na tych mistrzostwach. Na razie. Na, na razie ładnie grają Niemcy. Na razie bardzo fajnie gra Argentyna, co jest pewną niespodzianką tak, to, dla, tak. dla, dla ludzi, którzy... O, ale obrona pozostawia trochę do życzenia. Znaczy obrona znaczy, jest się, katastrofalna. Jest to niespodzianką to, zwłaszcza no, dla no, tak, tak, no, tak. No, tak. Jeżeli e, widzimy tak. z założenia, że no, zawsze nie Całkiem, całkiem zgrabnie też Urugwaj sobie radzi. I Chile. To, to i zauważmy, że wymieniliśmy jedną drużynę z Europy, żadnej drużyny z Afryki i trzy drużyny z Ameryki Południowej. To oczywiście niczym nie świadczy, bo tak, wiadomo, że grając topornie też można zdobyć, znaczy też zdobyć mistrzostwo. Po, też popatrzmy na to, w jakim towarzystwie tutaj, bo do tego chciałbym też do nazwisk trenerów, którzy prowadzą zespoły, które coś osiągnęły, tak jak na przykład Szwajcaria, która ograła, która ograła Hiszpanię. Świetna robota od Mara Hitzfelda yy, przede no, wszystkim. Odrobił, odrobił, odrobił spotkania Interu z Barceloną. Yy... Znaczy, ja właśnie do końca, nie do końca się zgadzam z tym, że, to było, że można to porównać do meczów Interu z Barceloną. Znaczy Inter się bardziej bronił niż, niż, no, niż, niż Szwajcarzy. Po, po pierwsze, z dwóch przyczyn, po pierwsze dlatego właśnie, że Inter w ogóle nie chciał grać w piłkach. Szwajcarzy jednak poza mam tym, wrażenie, że chcieli, tylko no nie bardzo mogli i umieli, bo, bo Hiszpanie ich Poza tym Inter na kampną gola nie strzelił, a dużo słabsza szlachetka no, na poziomie. No właśnie, bo, gola strzeliła i miała okazję bramkę. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy też, że tak naprawdę, jeśli będziemy potencjał był, potencjał piłkarski tak? po potencjał potencjał Hiszpanii i Barcelony, to jest pewnie podobny dosyć. No jeżeli 6 czy 7 gra w pierwszym składzie, to tak, może jest paru piłkarzy, ale potencjał jest podobny. Natomiast, jeśli weźmiemy potencjał piłkarski Interu i Szwajcarii, no to w ogóle nie ma porównania. Tak, więc Szwajcarzy w ogóle mieli dużo większe, jakby, ale świetnie pomkodani, świetnie grają, świetna dyscyplina. To mi się przypomina no to, to oni, trochę... Oni naprawdę chcieli grać w piłkę. Łotka no, po prostu musi piłkarz do w Portugalii. Tak, ale, za, ale za, tak, no, ale, wiesz, Grecja grała w futbol kompletnie archaiczny, tak, e, bo Grecja krycie w, w 2004 w obronie pod tytułem każdy swego to nie grało się tego od 1982 roku w piłce nożnej. Ale no, okazało się skuteczne, a, jak się znaczy okazało. Znaczy skuteczne, bo zaskoczyło prawie wszystkich. Do tego jeden Haristeas wtedy, który świetnie grał głową, później zniknął i nikt nie wie nawet chyba, gdzie on no, teraz tak, gra. Większość piłkarze greckich właściwie zniknęła. No jest to, Karagunis po, po i tej... jest Kiriakos. Reszta, natomiast, no, natomiast nie ma. No. wracając jeszcze no, do tego meczu Hiszpanów, bo to mimo wszystko największa do tej pory niespodzianka, bo nawet faworyci, którzy grali słabiej rewizowali mecze, a, a Hiszpanie swój mecz przegrali. Wydaje mi się, że trochę też to jest tak, że Hiszpanie padli ofiarą swojej własnej takiej pychy i, i mani, tak, tak, mani tak, wielkości. Jak, tak. jak tak? Brazylia 4 lata temu. Ja to tak. Tak, że, wydawało że Hiszpanie się mają coś takiego, że znaczy, znaczy, tak, no to, to wychodzą, tak, że tak czy inaczej, tak, zawsze, że... sobie, poradzimy, znaczy, zawsze że... sobie poradzimy, zawsze to, coś strzelimy. Na, tak, że, no. że jak, jakby... na tyle silni. I... Wiadomo, że Hiszpanie piłkarsko są lepsi, technicznie są lepsi, no ale za to jeszcze punktów nie dają. Trzeba wyjść na boisko i mecz wygrać. A no, jak, Hisz... się, ma, jak Hiszpanie... się ma piłkę na piątym metrze, to się strzela w bramka, nie próbuję się odkowywać. No. Tak, no Hiszpanie przebiegli poza tym w meczu ze Szwajcarią 15 km mniej. E, to Senderos powiedział, że w meczu, z, w meczu z Hiszpanią trzeba biegać, tylko biegać mądrze. Nie biegać tak, jak Polacy biegali w meczu z Hiszpanią, czyli każdy za swoim, przez co się robiły ogromne dziury między liniami, które Hiszpanie wykorzystywali z wielką łatwością, tylko trzeba biegać tak, jak to zrobił Hitzfeld on ułożył drużynę. Czy i on. Nie, nie biegał, ale on ułożył tą drużynę tak, że, że ona, biega, że, że, ona, że, ona biegała, że ona biegała z sensem, to znaczy oni się przesuwali po prostu blokami, tak? No a poza tym umieli bardzo ładne akcje wyprowadzać, bo to nie było tak, że oni się bronili, wykopywali wałty i w trybuny. Jak już tą piłkę złapali, to potrafili wyprowadzić kontratak i tych akcji mieli kilka, bo przypomnijmy, że był i słupek, była jeszcze jedna sytuacja dla Szwajcarów, no i był gol, tak? Więc... No a poza tym, aha, właśnie, bo jak przypomnimy sobie, nie wiem, Potencjał futbolowy Borus i Dortmund, wtedy, kiedy za Hitfelda wygrywali e, e, Ligę Mistrzów, to też nie była drużyna, która miałaby wtedy tak, wygrywać no z Juventus Centurin, czy, mm -hmm. on To była po prostu drużyna złożona z wielu dobrych piłkarzy, ale to tam Lars Ricken to była gwiazda gdzie jest teraz Lars Ricken i kto... No nie ma 45 lat. No, no. nie, no to był 90 tam któryś rok, pewnie ma około 40 ale gdzie on był po tym sukcesie, tak? Pograł w Borusji i, i, i zniknął. E, Tutaj Borusii potem, odkąd odszedł z niej Hitzfeld, już nie było, tak? E, drużyny prowadzone przez Hitzfelda mają charakter e, i Bayern Monachium jego to była świetna drużyna i teraz okazuje się, że, że postawienie na, na, na niego przez Federację Szwajcarską to jest krok absolutnie... Przede wszystkim oni mają świetne pokolenie piłkarzy, to jest inna sprawa, którzy są mocno niedoceniani, bo Szwajcarzy tak, mają tak bo mają to... świetnych, naprawdę paru fajnych zawodników. Bo ja mam wrażenie, że też trochę było tak, że Hiszpanie po tym meczu z Polską m, chyba trochę za mocno się poczuli, że tak łatwo tam tym Polakom strzelili sześć goli i nie do końca mocno się przeanalizowali, kto gra w rozdacji Polski, kto był naprzeciwko nich, a kto stanie naprzeciwko nich dużo nie do... bo, tak jak mówi tutaj redaktor Zawada, Szwajcarzy to nie są piłkarze, którzy się tam urwali nagle z choinki. Chciałem powiedzieć, że to mógł e, zadziałać element psychologiczny, zobaczyli następnych biało-czerwonych stranek. <laughs> Myśleli I się... Mówią, o znowu tak, ci, tak. tamtych nie znali, zmieniaj tak. nazwiska, tych, tych też tak. nie znają. Tak, tak. O, ci znowu, sami, znowu Boże, tylko, że, ty, tylko, że przypomnijmy, że taki Filip Senderos albo Derdio, to są tak, piłkarze, tak, tak. którzy na przykład grali w Arsenalu, tak jak Senderos, a polskiego piłkarza w polu w Arsenalu, to mam wrażenie, że jak patrzę na to, co się dzieje w polskim futbolu, nie zobaczę przez najbliższych 40 lat. No, no w ogóle każdy piłkarz tak, szwajcarski gdzieś tam w jakiejś lidze, może nie w topowych drużynach, ale grają w Bundeslidze, grają w lidze francuskiej, e, też nie w topowych klubach, ale na co dzień mają do czynienia właśnie z piłkarzami no, całkiem niezłymi. Taki griching, to się tam, jak to się wymawia, to się przewija też od jakiegoś czasu już i wiadomo, że no nie wiem, to co w drugiej połowie grała Hiszpania, to po prostu dla mnie wołało pomstę do nieba, czyli jedyny pomysł na akcję to podanie do nawasa tam wprawdzie miał dwóch, trzech Szwajcarów, a później klepał tą piłkę w pole karne, gdzie stał to no, rzeczony granie, grif grifting plus, plus dwóch innych wielkich Szwajcarów i no nie było szans, że grać z Ale to mi przypomina taką... Niej, wydawałoby się, że Hiszpania w ogóle nie ma pomysłu. To znaczy, jest tak, jak Szaf, ja obserwowałem... Szafi Szaf Szaf grał zdecydowanie za daleko od linii ataku. W ogóle linie były rozsypane. Grały w ogóle nie tak, jak, jak powinny. Tak? Znaczy, znaczy brak czy w tym koronca, bo no, że... Lisa też twierdzi, że to po prostu drużyna była nieprzygotowana do tego meczu pod względem taktycznym. No tak, no tak, to, to, to, że, to, że Hiszpanie potrafią wymienić 15 podań dokładnie do nogi i to, że są lepsi techniczni, to było wiadomo przed meczem, tak? Tylko, że no tak jak mówię, za to punktów nie dają jeszcze i. Ja tutaj bardzo no i ta bezradność przeciwko... było widać właśnie długimi wrzutkami. Znaczy... To jest to, co charakteryzuje polską reprezentację, Wysta... że jak nie wie, co poza tym, zrobić, Poza tym no to wystawianie, dwóch, piłki. wystawianie dwóch defensywnych pomocników na mecz z teoretycznie słabszym przeciwnikiem, czyli Szwajcarią, czyli mówię o Busquetsie i o Szawie Alonso, eee, zawodników bardzo podobnych do siebie, jeżeli chodzi o styl gry. Eee, no ja, bym, ja bym zrezygnował z to jest, Busquetsa, no to jest... Alonso zagrał, nie jest bez spotkania w sumie. No dobra, ale to, tego nigdy nie wiesz. To jest tak, jak mówił o tym... Eee... Nie pamiętam, który z trenerów włoskich mówił o tym, że jeżeli masz dwóch identycznych obrońców o podobnej charakterystyce, którzy grają obok siebie, to znaczy, że masz jednego obrońcę, czyli grasz w dziesięciu. Tutaj tak to wyglądało trochę, że jeżeli są dwaj zawodnicy o tej samej charakterystyce, to znaczy, że drużyna traci bardzo dużo swoich atutów, szczególnie, że na ławce hiszpańskiej siedzi paru niezłych, niezłych piłkarzy. Delboskie wnioski na pewno z tego jakiś wyciągnie, bo głupi nie jest. Parę dobrych drużyn w życiu poprowadził do, do, do sukcesów i, i dawał sukcesów sobie radę miał, i, z gwiazda, i z gwiazdami, z zawodnikami dużo słabszymi. Także A tu potencjał ta drużyna na pewno ma. Faktem jest, że fizycznie oni może też nie wyglądali jakoś fantastycznie. No ale, to no tak, no, ale oni nigdy nie wygrywali przygotowaniem fizycznym. fizycznym tak? Dokładnie, to, dokładnie tylko tak. Tylko tylko znaczy wybieganiem i kondycją. No to znaczy, to dużo bardziej, jeżeli chodzi o słabszą wersję Hiszpanii, podobała mi się drużyna Chile, która tak. teoretycznie, fakt, tutaj rękę Bielcy widać było od razu. To jest tak, że Bielsa, odkąd prowadzi Chile, to ta drużyna gra w swoim stylu gra ładną piłkę gra dużo szybkich akcji z pierwszej piłki no i to, że wczoraj wygrała z Hondurasem tylko 1-0 no to jest no to przypadek, tak? bo tam ze 3-0 się powinno skończyć i czyli czy, rzeczywiście, no ale świetnie, grali, świetnie wykorzystanie grali. Matiasa Fernandesa na rozegraniu takie, którego nie potrafił wykorzystać ani wcześniej drużyna Villarreal, ani tak naprawdę nie wykorzystuje go w ten sposób drużyna Sportingu Lizbona na co dzień Fernandez bardzo fajnie się rozumie, i oni bardzo taką. Nie grają jak, szybką piłkę. Szybką, ładną, mm. taką y, przy, przyzwoitą. A jeszcze wracając do meczu Hiszpanii, to media hiszpańskie znalazły głównego winowajcę porażki. Na rzeczą no. Casillasa. Tak, ono się chyba Carbone nazywa, czy Na co? jakoś tak Carbonę? No ona jest dziennikarką i ona się tam kręci cały czas wokół. I Boguska. ona jako jedna z nielicznych ma dostęp do całej reprezentacji, może o dostępie do Casillasa to nie wspomnę. <śmiech> A co chodzi wschodzie też, że był wycieńczony w bramce? Nie, no, że stała nie za bramką, stała generalnie za bramką, cały mecz. I go rozpraszała. Stała z to mikrofonem nie. po prostu to stała. Kto jej pozwolił. No, ale to nie było tak, że wpuścił tą bramkę, że nie, nie, nie, nie, nie, że, nie, nie oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Swoją drugą bramkę dla Szwajcarów to też ciekawy przypadek do, dla sędziów jakiś tak jako poglądowy, bo tam się dużo rzeczy wydarzyło, mam wrażenie, że były w międzyczasie dwa karne. E, jeszcze jakiś ten, ten fikołek szwajcara, który rozciął głowę pikę. I później ta. Ta. jeszcze ta walka Kasjasa i, i napastnika szwajcarskiego. No dużo tam się wydarzyło. Ciekawe. No i jeszcze, jak mówiłeś o sędziach, to też... No, ale bramka zdobyta prawidłowo. Tak bramka prawidłowo, tak, tak, tak. Znaczy, nie no mówię, tam, tam jeśli nie, no to byłby podwójny karny. Tak, faul na piłkarzu szwajcarskim, a później jeszcze... Czy podwójny karny liczyłby się podwójnie? Piker, wracając, do po w ręce. Swoją drogą też bardzo podobało mi się sędziowanie łeba Howard'a niejakiego. Tak, to, to było zaskakujące. zaskakujące. Znaczy, ja, ja przynajmniej znaczy, ja, na jakiś mały fajerber, Ja, widziałe, do ja widziałem wiele meczów również, w lidze angielskiej, i... w których on prowadził bardzo dobrze, konsekwentnie i, i z pomysłem, tak? Bo ważne, żeby mieć pomysł na sędziowanie meczu. To znaczy, nie że bardzo jeżeli... nie puszczał grę. No, to, można to, mieć to, różne pomysły. Tak, że najlepszym pomysłem jest po prostu sędziowanie to. dobre. A... <śled> nie, ale chodzi o to, <śled> że po prostu pozwalał grać. Nawet jakby były ewidentne faule, ale były jeszcze szanse, że jak ci coś wyjdzie. Czekał, dopiero jak się jakby rozwiązała sytuacja, cofał, cofał akcję dyktował rzuty wolne i, i to wszystko bardzo ładnie, płynnie ta, wyglądało z yy, Howardem, to, to mamy tak, że cały czas nam się śni Lewandowski no. znaczy nie, no ja widziałem wiele meczów, które wyreżyserował sam i też w lidze angielskiej widziałem mecze, w którym na przykład w 90 minucie kazał trzy razy powtarzać ten sam rzut karny A po prostu po po prostym, dlatego, że, dlatego, że miał głód bycia tam w Sunday Mirror czy innym Daily Telegraph tak Lampard na szczęście jest takim piłkarzem który potrafi strzelić trzy razy rzut karny i trzy razy go trafić i de facto być może gdyby tego karnego strzelał ktoś inny to może Chelsea nie byłaby wcale mistrzem Anglii o tym się w ogóle później po sezonie zapomina że takie trzy punkty wywalczone w ten sposób wbrew sędziemu trochę Dają później mistrzostwo drużynie. To jest takie, no, taki dodatkowy smaczek tego całego sędziowania. Nie, ale mu zdarzały się bardzo kiepskie mecze. No, niestety, takie... Zdarzały mu się, no ale wtedy, kiedy nie mówię zna swoje miejsce. Tak, o reprezentacji, o polskim meczu. A ale... mnie on bardzo przypomina nie tylko z wyglądu, ale i ze sposobu sędziowania innego błyskiego sędziego, czyli tak. Kolinę, tak, Bardzo też... tak. Zwykle prowadził mecze, bo Łeb ma to, że prowadzi mecze pewnie. U niego piłkarze nie ma szans, żeby tam się pokłócili, pokopali, czy żeby jakieś były zadymy na boisku, bo on wszystko ma pod kontrolą, trzyma krótko. No tylko, że często gęsto. Znaczy, że nie często gęsto, ale zdarza to. mu się tak, jakaś to, taka to. spektakularna pomyłka, która, hmm. która w wypo... też się zdarzało. Tak, ale ten, kto widział film pod tytułem "Tam Zabić sędziego, to durne polskie tłumaczenie tego tytułu, yy, wie, że yy, ranking jest taki, że ten, kto prowadzi najlepiej całe, całą imprezę, ten dochodzi do finału. Oni mają swoje mistrzostwa, sędziowie mają swoją imprezę, którą rozgrywają między sobą. jak której e, historii i, zapisał się i, nas były prezes Michał Liskiewicz prowadząc siedem spotkań bodajże jako liniowy. Chyba więcej. On prowadził najwięcej w jednym turnieju w historii. W ogóle. No tak, tak, ale jako liniowy wszystko. E, tak, nigdy nie poprowadził jako główny. No, ale to, to też jest jakieś wyróżnienie. No to jest. I nadal jest. jest po linii. To też jest jakieś jest wyróżnienie. Natomiast, natomiast tutaj jest tak, że rzeczywiście, jeżeli Web będzie prowadził tak jak, nie wiem, The Blackere, czy tak jak Busaka, na którym wczoraj, co prawda, suchej nitki nie zostawił. Y trener RPA, zresztą zupełnie bez sensu, bo karny był ewidentny. W... Właśnie nie było dobrej powtórki, w której dałoby się stwierdzić, czy on był naspalony wcześniej, bo to, to jest jakby zarzut, że zanim, eee, tak, zanim ale, doszedł do ale piłki to nie, był ale to, ale to nie powinien być zarzut w takim układzie do sędziego głównego, tylko do sędziego e, asystenta. No, asystenta tak? Tak. Sędzia główny w tej sytuacji musiał dać czerwoną kartkę i podyktować rzut karny. No i tak, koniec tak o... bo tak, tu jakby przepis ma się zmienić. Tak, tak, takie, są, takie są plotki, że w takich sytuacjach, że to podwójne karanie ma być jakby zlikwidowane, że jeśli już znaczy ja się... drużyna zostaje karnego, to żeby już nie dawać czerwonej kartki. Że czerwona kartka w tych sytuacjach sam na sam, owszem, jeśli jest rzut wolny, natomiast w momencie, jak jest rzut karny, no, to już jest jakby to już jest dobicie drużyny. Znaczy, znaczy, dla mnie to też jest niekonsekwencja pewna, dlatego że jeżeli ktoś... Rzut karny jest rzutem wolnym. Jeżeli ktoś w sytuacji sam na sam w polu karnym fauluje... Yy no to, to jest za to no nie no to jest za to kartka tak, znaczy po prostu to, to i rzut wolny te, czyli rzut kartny tej chwili jest to logiczne natomiast nie, no, ale zbyt może być kolejny często... żółtą kartkę a czy oczywiście że tak, tak ale jeżeli, jeżeli, jeżeli wychodzisz sam kartkę. na sama, a jeżeli wychodzisz sam na sam a, a Bramkarz łapie cię za nogę albo wycina cię ślizgiem, no to znaczy nie no, ja się zgodzę, że to, to w tej chwili jest logiczne natomiast po prostu zbyt często doprowadza do tego, że po takiej jednej akcji mecz się kończy tak naprawdę. Znaczy, no tak, bo, tak, to już jest. To już jest bo drużyna ma jednego piłkarza mniej i dostaje golar. Nie, regolu, tak, bo, ale nie, bo, można, nie bo, można promować, nie można promować gry dla gry, czyli meczu dla, jako widowiska, tylko trzeba promować zachowania fair. Jeżeli ktoś ma pomysł na to, żeby sfałować w sytuacji jeden na jeden, nie wiem czy to jest 20 czy 15 minuta, to lepiej niech tego nie robi, niech drużyna straci bramkę i ma szansę w konsekwencji meczu na to, żeby wyrównać znać albo wygrać mecz, tak jak to wielokrotnie w futbolu widzieliśmy. No to, że, to, że niektórzy mają taki pomysł jak e, trener Lagerbeck dzisiaj po tym, jak e, Nigeria straciła, e, straciła zawodnika na własne życzenie zresztą, bo, bo po prostu no, no, tylko debilizm to jest tego typu zachowanie. E, trener musi drużynie pozwolić grać. tak Wprowadzić zawodników. Oni walczą praktycznie o wszystko. Im, Im porażka niczego nie dawała. Tak? A Lagerbeck zachowywał się tak jakby zamarzł gdzieś tam w falun y, koło Grudnia w Szwecji został i przy, przy, przymroziło go do ławki i, i tam został. No, a... znaczy to już nie, jest... no nie musiał w nic... falun w tym RP, jest całkiem, całkiem, no tak, całkiem tak, płodno. Tak, no, tak, no, da, tak no. Gana, Gana wyszła no. i musiała odwołać, odwołać rozgrzewkę trening, bo była zamarznię ta Murawa boiska Bo nazwa rozgrzewka była bardzo nieadekwatna w tym momencie. E, albo, albo bardzo albo... adekwatna. Rozzimka. <grym <grym <grym no nie, niby lato, a tutaj takie lato, tam zima. No. E, a jak jest. jesteśmy przy trenerach, to a chciałem to powiedzieć takie jeszcze mistrzostwa, które w zimę. Bazymią, no. Które są zimowe tak, no tak, tak naprawdę tak, nas na w Afryce. No właśnie no ja tęsknię ja no. za rozebranymi dziewczętami na trybunach. Ja też, ja też. Chociaż pojawiło się kilka ciekawych zdjęć. No tak, ale, ale to ale... wiesz, to jakiś wariat? No to nie jest To nie wszystko. Wszystko z Photoshopa, tak? słynna no. afera, a, a, afera sukienkowa, tak? Afera sukienkowa. No ale to. Tak. Tam przy... dziewczyny wykazały się Chciałem coś dużo jeszcze bez o, o treneru Maradonu powiedzieć. A, treneru Maradonu. Bo no, o parcie. treneru Maradonu chciałem powiedzieć, że wszyscy zdążyli na nim w międzyczasie. Tak, tak. Z dwukolorową brodą. Tak, tak To fascynujące jest. Tak. W ogóle Don Armando jest po prostu, Don Diego jest. no. Capo di tutti capi, no. No, nie, nie, nie, wrażenie, nie, nie tylko z... Bóg, ale, ale jeszcze, jeszcze yy, szef, wszystkich szefów. Ale yy, jak patrzę na to, jaka atmosfera jest w drużynie Argentyny, no to szacuj. Mam to wrażenie, się... że, to jest tak, że to jest tak, że on oni pozwoli po prostu grać. Ja, w pewnym ja myślę, momencie że on rządzi... odpuścił troszkę trochę rządzi... i postawił od... Od... na taką atmosferę drużynę... Ja myślę, Ale... że ta od taktyki, no. od jakichś tam założeń, pomysłów i tak dalej, tam jest kto inny. Kto inny, to... e Bo jakoś nie wierzę, że Maradona ich tam ustawia jakoś. A, a, no odpuścił, a on no właśnie to. jest odrębieniem atmosfery od... Zobacz, że Argentyna za, za niego gra zupełnie inny futbol niż jak, jak Maradona grał. No, właśnie, jak, jak nagrywaliśmy podcasty po tym, jak Palermo z Perów pychał piłkę w 92 minucie, ratując im awans do Mistrzostw Świata, to wtedy wszyscy zastanawiali się nad tym, jak, jak złym trenerem jest Maradona. W tej chwili to wygląda tak, że on po pierwsze daje zawodnikom dużą pewność, po drugie, kontakt jego na ławce z takim Martinem Palermo yy, yy, wspomnianym yy, jest taki, że wiadomo, że ten Palermo dostanie, on zagra w następnym meczu i być może będzie to jego jedyny w historii tak. występ na Mistrzostwach Świata, ale wiem, że zagra. tak? On go wziął za zasługi, wziął go za to, tak. kim jest dla Boka yy, Juniors ten, ten, ten piłkarz. No i za tą bramkę, który której I za tą bramkę, tak. No ale... Ale dla, takiego, tre ale ale dla takiego trenera, taki piłkarz, on pójdzie i on umrze na boisku. On, jak będzie miał wypluć płuca, to on je tam no, zostawi całe zdrowie. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Że oni po prostu zapali jakiś wspólny język i, i widać, że Argentynie się dobrze, no to, dobrze im się gra w tej to, to widać było na przykład po tym, jak się dzi dzisiaj Messi cieszył po asyście. No bo, yy, a czy tego słupka spalonego. Ale tak czy inaczej, po prostu tak jak się cieszy czy Messi Mesi, po prostu z tej bramki, to, to jakby sam ją strzelił. No, no, no, tak, ale Messi nigdy nie miał tego, że, że, że musiał być w centrum uwagi. On, nie no, tak, on, on, tak, on tak, wie, że ale... jest najlepszy na świecie i to... jemu to wystarcza. Ale to, to, nie to pokazuje jest zawodnik... po prostu, że jego cieszy bramka i Argentyna zdobywająca bramki. Tak, ale generalnie to mają wszyscy. Ciekawe jest to, że on jest zupełnie inaczej ustawiony niż do tej pory w ogóle w życiu od dziecka w ogóle był ustawiany, bo on i w Barcelonie i w Argentynie zazwyczaj grał albo na boku, czy to był prawy czy lewy, czasem na szpicy. W jednym meczu z Manchesterem United Guardiola go ustawił jako takiego cofniętego, tak jak gra tutaj za napastnikami i nie dość, że bardzo dobrze się w tej roli spełnia. Dzisiaj to w ogóle jeszcze miał dziwną sytuację, bo jeszcze nie miał Werona za sobą. Ja tak. To w ogóle jeszcze on. Znaczy, nie spełniał niemalże dwie funkcje. Bo tak, był bo... sobą i Weronem, jakby w jednym. W jednym, a do tego miał jednego z prawdziwego zdarzenia, maszerano jako defensywnego pomocnika. Bardzo dużo piłek odebrał w tym meczu. Dużo stracił. Jeżeli jeden Mascherano, to jak trzech innych. No to, no pra to prawda, prawda. To, to prawda. To co gra Mascherano <laughs> jest fantastyczna. Tak, on może jest mało kreatywny, ale jak ma takiego zawodnika jak Messi, no to wystarczy, że odbierze 90% tego, co ma do zrobienia w linii pomocy i zagra po prostu do Messiego. Nie, no. Gra jak Claude Macaulay za najlepszych czasów. Tak, no. Jest, no, jest, jest, jest, jest wszędzie. wszędzie. Tak, jest tak, tak. A jak idzie jeden na jeden, no to rzeczywiście można... Zwłaszcza, mówić... że jest go trzech. Jak się ma takiego defensywnego pomocnika, to można mieć tak beznadziejną linię obrony. Nie, to bo To, co ten... wyprawia Demikeli z dzisiaj przy golu, to dramat. To, co wyprawia ten I Jonas później, Gutierrez, co dobrałem, tak. to co ten Gutierrez tam wyprawia. To, że oni w ogóle nie mają no, kraków tle... chyba zopał drugą rzutą drugą... na szczęście. No ale to więc... nie zagra, może no, ktoś to tam to Tym nie bardziej no. boli, że, że nie ma tam Javiera nie ma, w tym momencie, bo, bo, bo to jego dzięki pozycja. Dzięki Romero. E no Romero nie zły mecz, ale żeby, żeby tam to, to Efe, też... Efektowny bramkarz. E efektowny, na razie, tak. ale na szczęście mam mało okazji do bronienia, bo to nie, co no powiedział o nim Maradona, że to jest bramkarz na najbliższe 15 lat dla Argentyny, no to ja słyszałem takie opinie o Gojko Aczei na przykład i okazało się, że Gojko Aczea jeszcze rok czy dwa. Carlos Moja też miał być takim zawodnikiem, okazało się, że nim nie był. No tak, ja to jeszcze bo już tutaj bo musimy zdradzić faczą, że za chwilę się zaczyna mecz Francja-Meksyk, więc będziemy kończyć, bo chcemy Powoli po prostu trzeba, mecz, tak. mecz oglądać. Chciałem tylko jeszcze wspomnieć o dużynie Paragwaju, tak na krótko ja na. W, szybko. w ogóle jeszcze tak szybko też o dwóch, trzech innych rzeczach. O Paragwaju tylko dlatego, to ty że. Ty sobie zamkniesz się tam, Mnie <laughs> Mnie sobie sobie Z Dwóch przyczyn dlatego, że, że Paragwaj wychodzi na, na, na mecz i sadza ze spokojną ręką trener na ławce Cardozo i Roque Santa Cruza a wypuszcza sobie napastników dwóch z i Dortmund, a chciałem o tym powiedzieć dlatego, że Kuba Błaszczykowski kibicuje Paragwajowi na tych mistrzostwach. A Robert Lewandowski y, powiedział, y, że już jest w Borussii i to prawda. Tak, ale to dlatego właśnie, że Kuba gra z dwoma Paragwajczykami Borussi i, i trzyma za nich kciuki, ale ten paragwaj całkiem tak nawet ładnie, ładnie i solidnie wyglądał. Bar, bardzo, bardzo przyzwoicie wyglądali. Kibicowałem też, im kibicowałem w meczu z Włochami. Dobra, to dawaj e... do swoje rzeczy na szybko, bo rozmawiałem ze znanym niektórym słuchaczom, postacią znaną Januszem Sewiczem, który powiedział mi jedną ciekawą rzecz, że to patrz... nie jest piłkarz. Nie, nie jest piłkarz, ale, ale piłkę Już ogląda. I nie będzie nie, Z niego nie piłkarza nie będzie, nie będzie Piłka. ale, ale piłkę ogląda i trochę się na niej zna. Powiedział, że zapytał się mnie, czy też ma Mam takie wrażenie, że 20 drużyn na tym mundialu jest na poziomie reprezentacji Polski. No nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie obrażajmy tych drużyny. Nie, przepraszam Cię. Jak patrzę na grę niektórych zespołów, naprawdę tak uważam. No może nie 20, może 15. Nie chciałbym zobaczyć reprezentacji Polski na tym jak patrzyłem na Serbów, jak patrzyłem na Greków wtedy, kiedy grali po 11 w swoich meczach. to bardzo możliwe. No to jest, to jest. Jak serbami pamiętam, i odstawaliśmy od Słowenia, Słowacja, Nowa Zelandia, to są wszystko drużyny, które naprawdę spokojnie są do... Słowacja, chciałbym Ci przypomnieć. Tak, ale, ale mamy, nowo, mamy inną drużynę w tej chwili, mamy innego trenera, mamy trochę inny skład. I to nadal ten skład nie jest to. absolutnie przygotowany do walki o, Od Hiszpanów dostajemy 6 do to Ale ja wiem, to, to, jest, to, właśnie to nie jest wymierne, ale to, Słowacja, Słowenia, umówmy się. To są drużyny znikąd na tych mistrzostwach, to są drużyny, które jak wyjdą z grup Algieria w ogóle co to są za zespoły w ogóle. świetnie, tylko, że cały czas mam wrażenie, że mimo wszystko te drużyny są daleko jednak przed polską reprezentacją. Więc. Dobrze panowie, nie ma czasu na film. No dobra, chciałem dobra, tylko powiedzieć, no. że te okradli. Od, o, Omara. Ja bardzo chciałbym Wyrpa? życzyć Karolowi tak. Bieleckiemu powrotu. E, a mówię Do o zdrowia. tym nie bez kozery, dlatego że Iguain to jest czwarty piłkarz y, trzeci w zasadzie to jest czwarty hat-trick y, w historii. Y, Mistrzostw świata wcześniej to. Argentyjski. Argentyński, tak, tak, argentyński. Dwa, a, dwa, a dwa były Batistuty i od czasu hat Batistuty to właśnie ten dzisiejszy to był kolejny. No I w, ja w, dniu, ty... i w dniu, w którym właśnie e, Iguain e, tego kompletował sobie hat to w tym czasie panowie kompletowali garderobę Szeleści, bat żeby skończyć. Batistuty. Tak, to ja tylko na szybko jeszcze powiem, że to co robi telewizja polska z mistrzostwami świata jest, jest to skandal. bieda, żałość i skandal. Potworyny. A z tego, wszystkiego, z tego wszystkiego najlepsza jest reklama, nic już nie zobaczycie. <grym <grym <grym <grym i tak, tak. Idealnie trafiona. Mam właśnie to wrażenie, że Ale oni się bardzo... Podobnie starają... na się mać Holandia. Dania, tak. w Dania, którym ledwie, ledwie zdążyliśmy no, na program tak, a o czym tak, zresztą tak. Lubański tak. wspomniał. A to tak, jest z jeszcze... brygów, to, to też. Tutaj jeden z naszych słuchaczy Dobra. wspomina y, pod podcastem o tym, że ogląda y, te mistrzostwa w, w znanej wszystkim telewizji iraki -goals .tv. Rozumiem, że to jest gdzieś w, w sieci taka telewizja, można ją znaleźć i że tam jest tak, że no, to jest jakby normalne i naturalne, że półtorej godziny przed meczem jest studio meczowe, są w tej telewizji transmisje z konferencji prasowych, poszczególnych zespołów i tak dalej i tym podobne. A u nas Maciek Kurzajewski biega po sołeto z kamerą, także wiesz. No, ale no, to, no to są tak. takie dwuminutowe wstawki, no przecież wysyłać kogoś tylko po to, żeby wyszedł sobie na 15 minut z kamerą Telewizja na Telewizja polska jest bardzo bogatą telewizją. To jest... Zamożną. On, stać ich. No, tak, za zamożną. <śmiech> zamożną. No. Niektórzy redaktorowie. No, no, makabra. No, no, no makabra. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo patrzyłem na mecz... W 82. w 1982. tą korkową tablicę z 86. Tak, Z jedną piłeczką. Patrzyłem na mecz Korei Północnej z Brazylią, na to, jak jest ta drużyna zorganizowana. I patrzyłem też na to, jakie gwiazdy ma Korea południowa i jak potrafią niektórzy grać tam. I zastanawiałem się, co by było, gdyby oni wystawili jedną reprezentację. I myślę, że mieliby poważne szanse na pierwszą ósemkę pańcuchowa by nastąpiła. Ja na przykład gorąco kibicuję Korei Północnej, ale to ze względu na, to, na ich piłkarzy. Ogólnie na rodziny są... piłkarzy. Tak. Ale co, najbardziej wiary, współczujesz ryby? tym, co zarabiają grube miliony w Japonii? No właśnie. Nie, nie nie. im, ale chodzi mi, chodzi, mi o to, chodzi mi o to, że, że... No trudno taką oni sobie... są naprawdę w trudnej sytuacji. Wiesz, no, ten, co się popłakał na hymnie, to na pewno dostanie podwyżkę. To, a wiary... to właśnie ten z Japonii. Ten, co no, nigdy nigdy no... nie mieszkał w Korei w ogóle. No to dlatego się tak wzruszył, bo pierwszy raz usłyszał hymn. <głos> dziwne, się... tylko, tylko mu babcia nociła. wcześniej częściej mu Hirohito tylko opowiadał. <głos> to, jak... to jest na zasadzie taki, że kiedyś był dowcip, tato owsi, a dlaczego my mieszkamy w dupie? Bo to jest nasza ojczyzna. <głos> Piękny dowcip się. Udało. Piękny. Podpowiedz Ech, to i ty ty tak, na stredi. Tak? Na koniec, tak? Jakby na koniec podcastu. Ja jestem zwolniony, ja wolę... ja jestem zwolniony nie, nie. z dowcipu. Nie bo to tutaj, nie no. Ja już wolę, żeby redaktor do <sum> dowcipu opowiadał w tym studiu. Ja go nie opowiedziałem, tylko przytoczyłem fragment. A to jest ogromna różnica. Przytoczyłem fragment od początku do końca. No. Czemu, nie? Jeszcze, nie? Do tylko, jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że, że czekamy na wyniki operacji Karola Bieleckiego. Tak. No bo... niestety, niestety wyniki dzisiaj cztery że nie wypowiada że, że jest bardzo słabo z Karolem i no I że najprawdopodobniej że, że nie odzyska wzroku no w a co za tym znaczy, idzie? w tym jednym oku no, naturalnie no. znaczy z jednym okiem nie da się grać w piłkę no nie da się grać znaczy, były takie no wypadki kilka się pewnie dano ale to na pewno już nie ten poziom Czy i, spróbuj nie... się zasłonić jedno oko no, i, i poprowadzi wiem, samochód wiem, wiem, wiem, a to jest no, dużo wiem. łatwiejsze niż nie, złapanie. To nie jest akurat to nie jest naj, naj, najtrudniejsze. <laughs> ale w piłce ręcznej bo po prostu chodzi o to, że trzeba mieć oczy dookoła głowy i tak naprawdę znaczy, nie da się złapać piłki po prostu która pesak. do ciebie bo, to, leci to no. jest podstawowe ale to nawet nie o to chodzi to jest podstawowa sprawa, że traci się trójwymiar no, no, no, który tak. że się patrzy obojgiem oczu. A Ty jesteś się autorytetem w, jednym, w tej dziedzinie. Tak, jeżeli <głos> patrzysz jednym okiem, to oczywiście można sobie to wyrobić i wypracować. To jest na zasadzie przyzwyczajenia cały czas, ale to nie jest tak. Znaczy, do końca, jak się to, to robi działa. całe życie, to można. A jak się to robi z tygodnia na tydzień i trzeba wrócić nie, no, strasz, do kariery... no strasznie głupio, bo w ogóle nie, nie. mecz towarzyski, taki tak naprawdę, w którym ale Wielecki to... mógł nawet nie grać, bo, bo, bo, no, bo tak naprawdę nie o to chodziło, żeby on tam był i no, no to się zdarza. No. Znaczy, to się, sport, to, akurat w piłce ręcznej zdarza się to często. I... czy znaczy, często, bez przesady. No, nie często, aż, tak, no, nie, no, nie no, aż tak często. No ja, ja, pamiętam, że, ja, się ja pamiętam tego te dwa wypadki z ostatnich kilku lat, kiedy to nie wiem... No, kilku lat, no dokładnie. To z nie z jest, jest kilka razy lat, w roku, tak tylko... Chodzi o to, że zdarzają się takie kontuzje w meczach towarzyskich. Jak znaczy wiesz, e, nie słończy. wiecie, muszę wam przerwać. W róg by czy w piłce nożnej oczu się nie traci. tak? Ma się rozciętą głowę, albo złamany nos, albo rozbity łuk brwiowy, albo naderwane ucho a nie wybite oko. No tutaj po prostu wychodzi się do obrony, jak się po prostu, dlatego, dlatego każe się karą dwuminutową albo karą meczu zagranie wyprostowaną ręką, bo zazwyczaj tak, tak, tak. kończy się to tym, że po prostu wbija się komuś kciuk albo w nos, albo w usta, albo Albo niestety czasami w oko. No. Nie, fatalna, no sprawa, i... fatalna sprawa, fatalna i no sprawa. I... Bardzo smutna historia. No ci, którzy nie znam, pozostaje znam trzymać tych, którzy, kciuki. tam no, takich, bo... którzy byli dość blisko w tym momencie, bo byli na tym meczu i, i, no, i nie chcą o tym za dużo mówić, bo podobno wyglądało to po prostu okropnie. Ja się cieszę, że nie widziałem, a słuchajcie... No, czy... no, całe szczęście zauważyłem, że tutaj Telewizje poszły, trochę porodzą do głowy, bo nie jesteśmy jakoś tak atakowani zewsząd tym obrazkiem jak na przykład łamiącą się nogą Waślewskiego, którą no, chcąc tak, nie chcąc tak, tak. widziałem On kilka razy dziennie, wszędzie, tak. mimo że nie miałem ochoty tego oglądać, to tutaj jakoś na szczęście jakoś tam oszczędzono tego Bogu, Bogu widoku. dzięki piłka ręczna nie jest tak medialnym sportem. No, tym smutnym akcentem zakończymy? Yy, no nie, no nie, chyba że redaktor będzie to jakiś dowciw. Nie, idziemy nie, na ja mecz. Wczoraj, wczoraj widziałem fakty, no, że w... nie mamy. że w Super Expressie widziałem ty, ty, ty, tytuł wstrząsający jakiegoś artykułu. Nie wgłębiałem się dalej. Tytuł miał Wczoraj mój mąż obrał ziemniaki na obiad i to może być związane A, z mistrzostwami świata to w piłkę. Coś z tym jest, bo ja dzisiaj na przykład sam, sam z siebie poobcinałem końcóweczki od fasolki szparagowej oglądając. Żeby? żeby szybciej wyjść. żeby Dokładnie tak, żeby wyjść tutaj nagrać podcast. Także trochę mnie palce bolą. Bo to jak, to jak ktoś nigdy kilograma nie obciął fasolki szparagowej, to nie ja nie wie, co to znaczy. Po, ale polecam wszystkim. Ale jaki potem zdrowy będziesz? Po wazie można by 20, 27. Dobra, 7, dobra pas... kończymy mecz. Zaczynamy. Drodzy, zamkacze Mexico! Mexico! A, tak, tak. Cabrones Viva! tam takich, <laughs> którzy będą przyjrzeć, ale Ta, Ja takich nie znam. Nie, tu, nie, znaczy, znam jedną, zaraz przyjdzie. Ale kibicujemy Meksykowi. Mexico! Tak jest żegnamy się do następnego tygodnia nie wiemy kiedy będzie następny podcast nie, nie wiemy, nie wiemy kiedy będzie na następny dzień. Dzień. <laughs> kalendarz, my, kalendarz majów wszedł w, w, ten, w ruch no dobrze, to żegnają się Ernest Gaweł, Marcin Magdziak, ja, Michał Zawada i Przemek Kondecz. Gol! jest, jest Gol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 Cepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchatki? Turku kończ Szaranowicza miałem na uszach i zbłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę Tadeusz Gafincia, tymczasem ty piłce Ryszard serwiec, Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie w białe koszule...